Została przywinięta, wciśnięte. zaczynamy drugi podcast pod tytułem VHS 120. Ja się nazywam Wojtek Mroczek Mruk, a razem ze mną są Daniel Zirka sprzykowski Igor Specjalny, Tadeusz Zieliński, znany także jako Zolta. Czyli mamy odcinek drugi jubileuszowy specjalny. I zaczniemy od nawiązania do tego, o czym rozmawialiśmy sobie poprzednio. Ostatnio gadaliśmy sobie o filmie Kung Fury, a teraz wyszła gra. Któryś z Was grał? Tak, chyba obaj, obaj graliśmy. Nie, nie grałem. To, to... Nie, nie, nie grałeś. Nie, ale patrzyłem, tak, że tak. ja grałem i, i, i Ty też grałeś, tak, Ir, także możemy opowiedzieć, jaka to jest wspaniała produkcja nie. Tak, no przede wszystkim trzeba przyznać, że od razu po instalacji to, co się pokazuje, to jak została zrobiona ta gierka, że pokazuje Ci się hmm, półwypukły ekranik CRT, błędy windowsowe wręcz i to, co się tam dzieje graficznie, wizualnie bije na głowę przed samym, przed samym gameplay'em, playem, bardzo, bardzo, bardzo to fajnie wygląda. Taka stylizacja jest, wiesz, taka, taka pełna, jest takie złudzenie, że, że, że, że stoisz przed jakimś automatem w jakiejś budzie zadymionej, a, a potem zaczynasz grać. Tak, potem zaczynasz grać. Stajesz na środku ulicy, gdzie tak naprawdę w bardzo Prostym, prostymi kontrolsami, prostym gameplayu lewo-prawo, to pójdziesz lewo-prawo, urządzasz sieczkę na, na środku na Street Rage. Czyli, czyli jest coś, co wygląda jak chodzona na lanka. Zresztą kung Fury Street Rage nawiązuje do jakiegoś tam Street of Rage, czy, czy, czy tego typu klasycznych tytułów, no, ale okazuje się, że tak naprawdę gameplayowo to są takie tak naprawdę ruskie jajeczka. Ale... To jest w ogóle remake, znaczy nie remake, tylko zaadaptowanie pomysłu innej gry, która jest na maksa popularna na, na mobilkach, jak pamiętam. Za pan przypomnę sobie teraz tytuł, ale to jest dokładnie ten cały... Samy... Jest kil... kilka takich gier w no, ogóle. Teraz... Jakiś tam punch quest, tego typu że biegniesz i tylko jednym klawiszem właśnie bijesz, bijesz po mordzie. Taki trochę Andres runner, tylko że w innej formie. Tak, tylko tak. masz arenę na, na, na środku ulicy. Nie idziesz, nie idziesz tak naprawdę, nie, idzie, nie idziesz do przodu, nie, nie rozwalasz kolejnych y, poziomów, masz, masz jeden poziom, arenę na której musisz przeżyć. Z jednej strony mi, mi osobiście się podobają takie y, gry, lecz tutaj mamy tylko jeden jakby poziom. I można powiedzieć na niestety, że przez to gra szybko się bądzi. Jest fajna, jeżeli chodzi o zamknięcie, że odpalasz sobie w autobusie i za każdym razem masz tą samą rozgrywkę od początku i, i rozwalasz ich i co, nowe, co, nowe, co nowi wrogowie, jednak musisz coś tam wykombinować, żeby ich inaczej, inaczej, inaczej walczyć. Tylko no właśnie i tak, czasami. wrogowie się zmieniają. Tak? Im dalej zajdziesz, im dalej zajdziesz, to masz większych, jakiś groźniejszych wrogów z bardziej skomplikowanymi atakami, bardziej się trzeba namęczyć, to kombinować. Żeby ich pokonać właśnie tapując to prawo lewo. Tak, dokładnie. No, przede wszystkim nie tyle, co oni są bardziej skomplikowani, to na przykład Laski blokują. Musisz tak wyczuć. Wyczuć dokładnie, kiedy uderzasz, kiedy oni zablokują, no wyczuć, jak z nimi walczyć. Tylko jeden tak ty, cios. No to, to jest gra rytmiczna. Timberman, no Timberman. Trochę, no, drogą, to dokładnie, lewo, lewo, lewo, prawo. I to się, prawo, się robi prawo. na high score, więc ja mnie nie tak, tak, tak, że, że się nudzi. To kwestia tego, to czego oczekujesz. tak? albo widziałeś, widziałeś high score w tej grze, bo tam, tak jak wiesz, takie kiedyś warkodówkowe było. No to takie, są jest... takie, no. takie, wiesz, takie highscore, które tam musisz sobie pobić, nie? bo tabela już jest zapełniona. No to, to, na jakiś... to nawet jest wyzwanie. Na, no. samym, na samym szczycie masz yy, gościa o pseudonimie KF, czyli łatwo się że kung i 2 miliony punktów. Kung raczej, nie kung -furer. A może? Kung Fiurer przecież był głównym przeciwnikiem. Ale wiesz, co, no, Kung też się, też się Nie, no, nie, no, musi to być przecież Kung Ale nie, nie jest tak, wiesz, co, że tam, tam na tej liście wyników są tylko twoi przeciwnicy. Nie, nie, tam masz też tego, nie, no, głównego bohatera. Tricerakopa i innych takich, tak, i Valkyrie, i Tora, i, wszystko, wszystko tam po kolei, a na samym szczycie jest KF, no i rzeczywiście może być albo King Albo Kung albo albo Kung i już można się tego domyślić, ale... Świetne granie polecam. Świetne gra, polecam. Ja, ja tylko dodam się, a tego nudzenia się, że mi tutaj brakuje jednak um, e, czegoś takiego, że mógłbym więcej na zasadzie coś odblokować, mm -hmm. chociażby niech to będzie ten sam gameplay, ale nie wiem, inna mapa. Um, już nie mówię o jakimś upgrade'owaniu postaci czy coś, ale jako, no, coś na zasadzie, że za diamenciki mogę sobie, żeby to mnie jednak forsowało, żebym nie grał więcej dla highscore'ów, żeby coś lepszy, tylko żeby grać więcej, żeby grać więcej, żeby ta gra chciała, żebym do niej wracał nie tylko dla high scoreów, Ale gra jest tak prosta, że po prostu prostsza być nie może, do tego stopnia, że nie może na przykład nawet przyciszyć albo wyłączyć muzyki. Naprawdę wszystko, co, co, co, co masz dostępne w tej grze, to jest przycisk lewo i przycisk prawo. I ja na przykład tę grę kupiłem sobie na, na PSN. No. Kupiłem, kiedy, kiedy weszła i była w promocji 50%, więc dałem za nią 10 złotych, czyli mniej niż piwo w Warszawie. nie, no, no, no, no, ale ciągle to jest taka gra, którą się powinno ściągać z za e, Tak. Tak jak tak, dokładnie tak, jak Timbermana. Tylko tak. zresztą ja na mnie nie grałem przez pewien czas i, i tyle właśnie High School. I już tam, tam się zmienia tylko i właśnie. Ale tam masz coś znaczy, jakiegoś Unlocka, tak? Ty wybrałasz no, nowy kos kostiumer. Serio, tam nie grasz po to, żeby zdobyć nowy kostium, tylko dlatego, że wiesz, że musisz zrobić te 300 cholernych płci. Nie no, ja grałem wiesz co Timbermana po to, żeby nabijać aczypina. Każdy ma inny powód. A po tutaj, wiesz, tutaj, a tutaj w sumie też jakieś rzeczyki wpadają, ale jakoś nie miałem takiego samego zaparcia, żeby je wszystkie e, sobie odblokować. E, ale dlaczego na tą grę się nie obrażam? Mimo że jest taka y, za prosta, mimo że e, nie, nie, nie wciągnęła mnie, e, nie obrażam się na nią dlatego, że zrobili ją ci sami ludzie, którzy zrobili film. A, i film udostępniają za darmo, a na grze zarabiają. I tak naprawdę ja byłbym gotów y, y, y, tę grę jeszcze raz kupić, bo film ma y, y, y, y, masa roboty. Tak? I wiadomo, że każdy taki y, myk, dzięki którym coś tam udaje się na tym zarobić, na tym IP, to wszystko fajnie dla nich. I, I jest szansa, że z budżetu który w ten sposób sobie zbiorą, zrobią jeszcze coś fajnego. Nie? No, mamy nadzieję na sequela do kumfiory, bo przecież tam się nie skończyła historia. Jest a no jest, z, jest plan na. metrażówkę. Na, na, na, na, na, na, na, na, na dłuższy, dłuższy film, I już zapowiedziane. Czyli właśnie taki Kickstarterowy sukces e, filmowy. E, a tutaj, proszę bardzo, grę zrobili bez Kickstartera. Znaczy się pewno <śmiech> <da> się. <śmiech> się da, da się. Da się. A mimo to powstała nowa platforma crowdfundingowa. Dedykowana grona, nie wiem czy słyszeliście. Znowu kolejna nowa. Znowu A, kolejna nowa. Dzisiaj, ale mamy, mamy jakby nowy, nowy, nowy system crowdfundingu. Tak? Tak. Dziś, teraz platforma, jak ona ma? Fig.co. Fig.co. Tak. Fig.co. Tak, tym, którzy znają normalne pojęcie crowdfundingu, wiedzą, że na, na czym polega, tak? Robisz jakiś projekt, no i dajesz za niego lizaki, dyskietki, gry, koszulki bądź inne, innego typu nagrody. Tutaj mamy jakby nowy, nowy, nowy system, który daje deweloperom możliwość dania czegoś nowego osobom, które będą wspierać projekt, mianowicie mogą partycypować w, w zyskach tych, tak? Aha, czyli nie jesteś takim, że tak powiem, składkowiczem typowym, takim, takim wspieraczem, tylko jesteś udziałowcem, inwestorem. Tak? tak, tam oczywiście też można sobie dorzucić... Tak, wiem, jest... są dwie opcje, że można albo, albo wesprzeć, albo właśnie zainwestować. Mm -hmm. Inwestycje zaczynają się od 1000 dolarów zwyż. O, to tego, A tego, wiecie, tego nie zauważyłem. Myślałem, nie tak. że na zasadzie, że dam dolce i będzie mi spływać. No nie, no nie, nie będą spływać procenty od dolca. Musisz zainwestować 1000 dolków, żeby, żeby cokolwiek na tym zarobić. A że okay. nie crowdfunduję. Ja kupuję na, na tym, na, na Green czasem gry, o których mm -hmm. wiem, że mam ochotę w nie zainwestować, albo wiem, że na przykład tak jak w przypadku Daisy, grałem tyle w moda, za którego im nie zapłaciłem de facto, no bo to był mod, aczkolwiek armę miałem oryginalną, oczywiście, że stwierdziłem, że za, za armę wydano na, na, na Green Lightie. No tak, to chyba wtedy weszłam od Greenlighta, że jestem w stanie zapłacić, bo mi się to po prostu należy i nie grałem w ogóle w tego, w to, w to, w tego Stendelona. A w crowdfunding, jakoś tak nie do końca wierzę. Ty, ile tam jest procent projektów, które, które nie dochodzą do skutku? Powyżej 50%. No, no, się, może, że... może nie mówmy tego głośno. No, <laughs> no, nie nawet mówimy, projekty, głośno. które już też zbierają, też, już, już też nie, tak. później nie są w stanie sobie czasem poradzić. Sądzicie, że wyjdzie Star Citizen kiedyś? <głos> <głos> już, już zwracają pieniądze. Serio? Ja? Tak, ostatnio czytałem, w że już, z już, już tym osobom, co najbardziej, że tak powiem, się nie mogą doczekać, Poczekać. że delikatnie mówiąc, zwracają już, już, już kasę, którą płacili. No i właśnie dlatego... Mają z czego zwracać. No, tak, tylko czy im zostanie jeszcze na zrobienie gry? A to był taki, poetem. jeszcze ostatnie, ostatnie stretch goal jakie, jakie, jakie w tym były, to że oni w ogóle nie wiedzieli co wymyśleć, wymyślali w ogóle nowe języki że jak zbieramy tyle, to stworzymy w ogóle jakiś oddzielny um, standalone język. Albo no, jak tutaj... zbierzemy jeszcze więcej, to wykupimy licencję na pilgoński. Tak, a w międzyczasie wywalimy komponent FPSowy, bo jednak na pasuje. <głos> Co jeszcze? Bytu, bytu, bytu. No i ja, ja jako też wiem, wiem, jak to jest, kiedy coś chcesz później zrobić, przeliczasz kasę i niektóre rzeczy, no miały być, ale niestety nie udało. Nie, nie, nie ja tak sobie tylko myślę, że strasznie smutno będzie tym wszystkim ludziom, którzy na przykład kupili tam sobie e, na przykład za 4000 dolarów wirtualny statek. Statki, a, I ten statki. unikatowy statek specjalnie zaprojektowany, no, chyba w trzech egzemplarzach tylko miał być, e, czy, czy, czy, czy iluś tam ktoś sobie to kupił no i może sobie na niego popatrzeć na screenach, bo nie ma gry, w której może polatać. Może tak? no. sobie ewentualnie zrobić wycieczkę po kokpicie, bo chyba Właśnie ci wspierający tak, tak. Tak, do, do, dostali taki moduł do tego, żeby ten statek sobie obejrzeć, a nawet nie wiem, czy można tam na nim doniczki z kwiatkiem przesunąć. No, zawsze masz zawsze możesz w spadku zostawić. No i właśnie takie przypadki jak Star Citizen tak, trochę powodują, no. że crowdfunding się psuje. No. A i tak jak na przykład Brianowi Fargo udało się bardzo fajnie zebrać na pierwszy, na, czy na drugi Wasteland. Potem e, mu się udało jeszcze fajnie zebrać na e, torment od Numenara. Tak e, z ostatnim swoim projektem Barst 4, e, przy którego promocji zresztą e, mi się udało pracować w Polsce. E, no już już tak ładnie nie uzbierał, już, już nie miało to aż takiego tempa. aż też... miał strasznego pecha, bo akurat dokładnie w tym momencie. Kiedy startował Kickstarter, Bethesda ogłosiła czwartego Fallouta, mm -hmm. a, a potem tuż przed finałem do Kickstartera trafił na Kickstarter Shenmue. Aha, Shenmue. A, Shenmue. Shenmue. Shenmue. Shenmue. Shenmue. I, I tam w rekordowym tempie właśnie zakosił tyle tej, tej kasy i już nikt nie chciał pisać o Brianie i jego jakimś tam tej. No, no właśnie, no, ale dochodzimy do Kluczowej sprawy. To tak pamięta, wszyscy... pamięta Barts a, tak? No, a to akurat nie, w, jest, w, to w, nie jest to nie jest mocna marka. Tak? Jak... W Stanach myślę, że bardzo wiele osób. Pamięta cały czas, jest. jak porównujesz w historii, patrzysz na RPG, w ogóle te projekty z Kickstarterowane właśnie takie remake. No Wasteland to w ogóle było, wiesz, tak? Nie byłoby Fallouta, gdyby nie Wasteland. E... Dobrze, a grałeś w Wasteland? Z w... starego jedynka? No, jak byłem młodym człowiekiem bardzo, to tam się zdarzyło chwileczkę w to pograć, ale to były inne czasy troszeczkę. No ja na ale... tej samej zasadzie właśnie grałem na przykład Bard's Styl ale... wydaje mi się, że jednak Bard's Tale jest słabszą marką. No, na pewno nie jest mega silną marką, co zresztą było widać na przykładzie tego Geek'a, ale też tutaj, tak jak bardzo często się słyszało takie głosy, że a, przychodzą na Kickstartera ci duży gracze właśnie pokroju Fargo, pokroju Szafera, i psują Kickstarter'a dla wszystkich tych mniejszych studiów, które chciałyby sobie coś wydać, zbierają na swoją pierwszą, czy tam drugą produkcję, mają budżet z rzędu, dajmy na to 40 tysięcy dolców i nie mogą zebrać, bo przychodzi właśnie taki fargo, że szafer i im kompletnie zabierają całą uwagę, tak? I takie właśnie były głosy, że o, ci duzi psują Kickstarter'a. To też nie rozumiem z drugiej strony, dlaczego psują, na no co on ma takie samo no, prawa jak no, każdy, nie? Myślę, że im więcej gier na Kickstarterze, tym więcej no, gracz no na Kickstarterze jest? i tym większe zainteresowaniem ogólnie, ogólnie grami. Wolałbym tak sobie w, w ogóle nie, nie wspominałbym o tym, gdyby, gdyby nie to, że taki, takie głosy typu ci najwięksi popsuli Kickstartera zaczęły teraz Dochodzić, właśnie, ze strony y, takich osób jak Fargo czy Szafę. A czy. Duzi, czy, czy, którzy się sparzyli, już nie lubią Kickstartera. Czyli, czyli pojawił się jeszcze większy gracz, czyli, y, czyli w tym przypadku Shenmue, które y, tam mocno podpromowało Sony. No i się okazało, że rzeczywiście jest tak, że jak ktoś strasznie duży wchodzi na Kickstartera, to nagle się wszyscy na nim skupiają, inne projekty troszeczkę tracą chociażby uwagę mediów. No, i tak mam takie spore wrażenie, że to fikko, które teraz powstało, a powstało właśnie przy udziale Briana Fargo, Tima Shafera, Fergusa, którego nie przeczytam nazwiska, nie podejmuje się. ale Tak, ale on jest CEO Obsidian Entertainment, czyli, czyli kolejni, prawda, takich starterowcy od Pillars of Eternity, i, i, i Aaron Isaacson. Isaksen, tak. który był szefem Indie Fund, znaczy być może w dalszym ciągu jest tak, czyli wszyscy e, tacy, e, że tak powiem, tuzowie crowdfundingu obrazili się teraz na Kickstartera. No, powiedzieli, bierzemy zabawki do własnej swojej peskownicy. I to jest myślę ciekawe, że, że, że, że, że poczuli się na tyle niekomfortowo na Kickstarterze, że poszli sobie zrobić e, swój własny projekt, taki crowdfundingowy, jakąś taką platformę. A jak ja bym oceniał to, czy to im się uda? no bo W tej chwili jest jeden projekt, który jest tam promowany a nie widzę, że Dla to właśnie, jakiś strasznie szum medialny na ten temat. To właśnie w ogóle ta, ta strona tak strasznie dziwnie mi wygląda, bo ja, powiedzmy, dotarłem tam czytając wcześniej o tym, wiedziałem co to jest, i wszedłem na tę stronę, nie wiedziałem za bardzo co się dzieje. Jest jeden projekt, który niby jest, nie wiadomo czy to jest projekt demo, czy to jest projekt, który jest, jak, jak wchodzisz na główną stronę, to jest tylko o nim. Gdzieś tam trzeba kliknąć z boku w jakąś kątka about fig, żeby się dowiedzieć czym jest fig. Tak, gdzie dostajesz stronę tekstu tak naprawdę, no i musisz zacząć się wgłębiać o co tutaj chodzi i dlaczego tam jest tylko jedna gra i co, co ty możesz z tym zrobić tak naprawdę. Jest to, tam jest strasznie nieczytelne zrobione i nie, nie wiem za bardzo. Na, na, na moment obecny, tak jak to wygląda, nie, nie widzę w tym jakiejś, czegoś fajnego. Natura znajdzie drogę, cytując Park Jurajski. Tak, chaos i gula. A, ale też właśnie chociażby to, że nie zauważyłeś, że trzeba zainwestować tysiąc dolarów, żeby móc liczyć na jakiś zwrot, mhm. to, to też pokazuje, jak to jest zorganizowane, że to może jednak nie jest najczystszy, najbardziej zrozumiały przekaz, jaki mógłby być. Jest to jakiś haczyk, tak? Ale zauważyłem, jest... że tak dosyć mocno się podekscytowałeś, jak, jak, jak, jak ten news się, się pokazał, że możesz zainwestować w jakąś produkcję, tak? Że, że, że tak. jest to taka metoda yy, takiej, takiej wspólnej pracy, takiego crowdfundingu, która zakłada jakiś zwrot. Tak, bo powiem Ci, ja się tym zafascynowałem, za że tak powiem, mając doświadczenie tak, z że to może być fajna, fajna, fajna rzecz, fajna rzecz przetargowa, jeżeli jesteś w stanie sobie wyliczyć to i na siłę nie jesteś, nie musisz jakiś nagród wymyśleć, więc jesteś naprawdę w stanie powiedzieć, będziecie mieli z tego hajs, tak, to jest, to jest, to jest dla twórców może być fajna karta przetargowa, żeby tą grę wspierać. Żeby wszyscy ją wtedy wspierali. Wtedy... To, dajmy czy wierzysz na... w to, że ludzie tacy zwykli szarzy, którzy dotąd brali udział w, tym, w tej gamifikacji, która, która jest podstawą mm -hmm. tak? no Bo Kickstarter się opierał o gamifikację, tak naprawdę. I, i, I tą chęć odblokowania wspólnego, kolejnego progu, tak? o, o lepszą koszulkę, coś tam, coś tam, coś tam. Taki zwykły człowiek, razem dla niego, tysiąc dolarów to będzie suma absolutnie absurdalna i nie do przeskoczenia. to jest bardziej taki corporate kickstarter? Tak, już dla dużych graczy, a nie dla, dla, dla zwykłych użytkowników. Tylko w tym tak. momencie, czy serio ludzie tacy jak Brian Fargo, Tim Schafer i Ekipa. Er, er, er, er, hmm. Czy oni muszą naprawdę szukać w ten sposób fundowania, no nie są w stanie tego znaleźć jakoś przez swoje kontakty i znajomości? No. Czy nie mój, nie wiem. Ja bardziej powiedziałem to ono... jak ono... jako, jako, jako biznes, jako pomysł na biznes niż ten, tak? ale zgadzam się z tym, że jednak kwestia tysiąc tysiąc dolarów to jednak. Takie trochę zaporowe, prawda? Bo co coś, niż... coś jeszcze ci powiem, hmm. jeżeli jesteś w Europie. Żeby tak zainwestować, to najpierw musisz sobie znaleźć partnera w Stanach, który będzie reprezentował Ciebie. A, czyli to żeby nie, nie działa możesz... na Europę. Tak? Nie działa na Europę. Musisz mieć osobowość prawną w Stanach, żeby, żeby zainwestować nie wiem. na Fitcom. Moim zdaniem to jest. Bo to też nie jest tak naprawdę jakaś ultranowa rzecz, bo to się nazywa crowdfunding udziałowy tak mhm. naprawdę. I nawet Właśnie. w Polsce jest browar, który zbierał na. Browar, tak browar, który zbieram na jakiejś platformie, platformie polskiej, który właśnie przeprowadził crowdfunding udziałowy, gdzie po prostu wykupywałeś udziały. I to nie były kwoty rzędu tysiąca tak? po prostu tak. ten browar powstał, zebrał. Nie wiem, jak to dalej się tam potoczyło, w każdym razie wiem, że to, że to się udało i crowdfunding udziałowy, jak w Polsce. No już jed jed jed jedną rzecz to wiem, że, że takie coś się wydarzyło. Tutaj próg tysiąc, tysiąc dolarów, no to jest coś, co, coś innego, to jest jakiś inny biznes już. A jeszcze tylko wam powiem, że ja też pamiętam jak dziś, jak w 2011 roku siedziałem sobie i przeglądałem newsy, które miałem rzucać na gry online wtedy i zupełnie nowy, fantastyczny system crowdfundingu pod tytułem Gumbishes się pokazał. Na czym polegał Gumbishes w 2011 roku? Otóż na tym, że można było zainwestować w produkcję gry, zamian za, za, za zwrot. Tak? Czyli pomysł I, dokładnie ten sam, tylko Europa, y, to, to, to chyba był holenderski pomysł. A co, co wyszło z Gambishus? Jak tam ostatnio zaglądałem, to przez te cztery lata z okładem e, zdążyli wydać 4 gry, a, czyli, czyli udało się wyprodukować na tej zasadzie 4 gry. I taką grą, która teraz trafia do nas właśnie z Gambitious jest Xeodrifter który będzie w plusie za darmo we Wrześniu. Czyli nic tak naprawdę wielkiego z tego, z tego nie wyszło. No, no ale ja dobrze, żeśmy zrobili wielkie oczy, jakiś tam powiedział, że istnieje coś takiego jak gambisius". No właśnie, oh, really? tak, gdybym sam nie pisał tego newsa wtedy oh. na, na gola, to pewnie też bym nie wiedział, że coś takiego było. A, i, i, I rzeczywiście yy, nie jest to aż taki nowy pomysł, jakby się mogło wydawać. A, ale tak o możemy sobie rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo, bo to jest bardzo, bardzo pojemny temat. A, a fajnie by było też pogadać sobie troszeczkę o innych rzeczach, bo a, dzisiaj mamy a, gościa specjalnego Tadeusza. W związku z tym teraz Zero powie o Seven? <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Czekacie na Seven? Czy czekamy na Seven? Wiesz co, yy, właśnie mało jesteśmy w stanie opowiedzieć o Seven, oprócz tego, czym Seven jest. Nie, to jest, to jest, nie, to jest, to jest pierwsza, pierwsza gra uh, Full Story, czyli uh, ekipa, o której wspominaliśmy nawet ostatnio w a uh, to są ludzie, którzy się rekrutują skąd. No, z Przede wszystkim też, że kolat i ludzie z Red'a tam są. Tak jest. Na czyli raz, dwie osoby. Taki game devowy kolejny, Think Tank tak. powstał. Fajny pomysł, bo oni mają I jakiś, jakieś tam pieniądze na przeżycie i Wybrali sobie miejsce, gdzie jest miarę tanie to, to rzecz przeżycie. Zrobili tam bardzo ładne studio, bo ostatnio i ostatnie zdjęcie było widać, już trzeba sobie zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo fajne biuro mają, w fajnym miejscu taki. No, dobry pomysł w ogóle na, na robienie gry, zupełnie coś innego, tak? że to właśnie wybicie się w jakiś tam Wiszczatach, dobrze mówię? Gdzieś, ale gdzieś w jakimś odludziu tak generalnie, tak? Że nie, nie, nie przy, w samym centrum tajfunu, tak jak, jak, którym jest Warszawa, tak czy, czy w jakimś mieście nawet. Tylko właśnie jakoś tak. I to może dać bardzo fajne owoce, tak. może być to bardzo przyjemna taka gra Indii z sercem. Będą Dobrze... wchodzić rano na łąkę, siadać, medytować. No tam. już tak robią. do, do zdjęcia dokładnie tak to wygląda. Siedzą wszyscy widok piękny tam. Harmonia, oscypek. Dokładnie tam las rośnie, oni siedzą z kawami na, na, na, na balkonie tak? i Prowadzą na radę, wymyślają grę. No ja bym chciał tak robić, grę, szczerze mówię, bardzo mi się to podobało. A sama gra mi się strasznie spodobał koncept tego, co tam mają. Ja jestem w ogóle z... Sakerem, jeżeli chodzi o gry, w których się skrada, więc... No cek, tak, bo to jest stealth, no stealth game, to... Tak? Ma być stealth, tak, już ewidentnie coś się tam dzieje, bo już nagrywają do tego motion wczury. Czyli co, to jest taki tiff z widokiem jak z diabła tak? No izometryczny ma być, <śmiech> tak, tak, tak, tak. I jeszcze co, co, co jest też ciekawego, że zdaje się, że będą ogarniali, próbowali sprawdzić, jak to będzie działało z plusem. A akurat to kurus, którego ja generalnie żyjąc nie do końca wierzę, znaczy, ja wierzę, że to jest temat na oddzielną rozmowę w ogóle VR, prawda? Ale dla mnie VR się sprowadza tak naprawdę do symulatorów, czyli miejsca w tym ja jestem w jednym miejscu i nie muszę, tak jak nie wiem, sobie nie jestem w stanie wyobrazić. No tak, bo znaczy, ciężko poczuć, że się chodzi. Że, że chodzisz i jednocześnie, tu celujesz na padzie, tu się rozglądasz. Nie, no nie leży mi to w ogóle jakby koncepcyjnie, natomiast jak jadę samochodem, albo lecę jakimś pojazdem, samolotem, nie wiem, statkiem kosmicznym, to do tego VR mi idealnie pasuje, tak? możemy może mogę rozejrzeć po kopicie, a mam niezależnie, jakby, zawsze, jakby człowiek siedzi, tak? Z to przełożenie takiej bardziej realistycznej sytuacji, tak? Podśmiewaliśmy się z... Że że, że że będzie VR w Destiny. W Destiny? No, tak. I będzie możliwość grania wtedy Ghost'em. Ghost'em, <śmiech> ale właśnie widzisz, dochodzimy do tego Sevena całego, bo Seven ma być izometrykiem, czyli tak naprawdę izometryki to jest taki, taka wirtualna wersja do topów, tak? czyli mhm. gier stołowych. No i do tego Oculus może być bardzo ciekawą sprawą, tak? że siedzisz i rzeczywiście jesteś nad tą planszą tak? i możesz ją obchodzić, obracać, nie wiem, cokolwiek, to może być bardzo fajny pomysł. Zobaczymy, czy im to wyjdzie. Jakby im to wyszło, to by było super. Na razie mają super design świata i to wszyscy się już od razu zakochali w tym. Taki troszeczkę z, z, jakiś futurystyczny, trochę Jest, super, z... jest trochę fantasy Ja, styl, jak poprosiłem to... pierwsze screeny, to mi tak zupełnie przyszło na myśl bardzo ładne lokacje z Goblinów 3. Goblinów 3? Tak. Jest, jest jedna mapa w kopalni, która praktycznie wygląda jak. jak no, tak druga motka w Gowinach 3, ale tu już nie chodzi o tym, tylko chodzi właśnie o to, że o to, tak, jest bardzo, Takie bardzo Magiczna, Magiczno, techniczno, steampunkowo-cybernetyczny. I, I tak. dużo bałaganu. No. Nie, ja jestem, ja jestem dobrej myśli, mają dobrą nazwę, mają dobrą firmę, która już złapała troszkę tego bazu tak zwanego tak, A to są tak, ludzie tak, z fajną marką osobistą. Tak, Dokładnie, tak. I, dlatego, i dlatego o tym napisał, i Polygon napisał, i to na Destructoid, zdaje się, że napisał, i jakiś Kotaku chyba nawet, także no, to jest jak na studio, które dopiero zaczyna, to jest no, pogratulować tak, tego, że się oni nich A logo wam się podoba? Nie. Mi też. Wszyscy, którzy kupują logo. Sevena? Tak, nie, nie, nie Sevena, ale logo. Logo, logo sądu Nie, Sevena jest bardzo dobra identyfikacja. Sevena świetna identyfikacja. Bardzo... Co prawda, jest ta piątka. W środku to v to piątka, a nie 7, ale film tam będzie. Generalnie jest bardzo fajne logo. Z full Theory tak, wydaje mi się, że oni troszkę tam na, na szybko je robili. Słyszałem taką plotkę, że oni mieli, mieli się inaczej nazywać, ale pewna firma im ukradła to. nazwę i też no, stąd się wziął to Theory. No ale logo zawsze można zmienić, tak? Tam akurat... Ja zawsze chciałem mieć firmę, która się będzie nazywać Unitra. Ja no, firmy to u... no, w L2P no. Miałem swojego, strony, swojego swojego czasu stronę na e, tej e, domenie GG. Na wyspach girl jest.g bo l 2 Och, OH e, <laughs> Net no, Dobrze, fajnie. No nie, no nie, nie, nie, właśnie tutaj Zir, to, że ponieważ Wy nie widzicie tego co my, Zir właśnie spojrzał, otworzył Google'a i w Google wy, wyszukał błazna full no, nie. Zobaczyłem logo i nie, nie, już nie, nie. te nie ani, ani typografia. Nie przewaluję, co to towarzyszy nie jest taka... Typografia jest chyba w ogóle Tak Pat, wygląda to mocno, mafiera, no to wygląda mocno. No dobra, nieważne. No nie, nie, nie będzie oceniać ich pokład. To jest, to jest, fajnie, to jest fajnie, najistotne. Fajni ludzie, którzy mają fajne logo reda, jak wyglądało na różnych etapach. Prawda? A nawet na końcu i też. Nie, ja lubię kuraka. Też nie miało to Wewnętrzna nazwa się nazywa Tak noc. się cosplayuje. Tak. To, tak to się jest Pokemon, to jest Zandos. Tak, to już też było. Mówiliśmy na niego Headshot Chicken. Headshot, headshot chicken. chicken. Tak, Headshot Chicken. A to jest szlachetny raruch, który jest symbolem odradzania się jak... Fenic z popiołów, do tego jest za, proszę Was, filozofia tak. i proszę się nie śmiać. Taką znasz wersję, bo ja słyszałem, że to jest kardynał. A nie szlachetny rarok? No nie wiem. A to kardynał nie jest szlachetnym rarokiem? Nie, wiem. że kardynał to na tak tak, tak, Ale no. w każdym razie, że wspomnieli i że odradza się jak fenic. Dobrze, dobrze. Niech im no, będzie. W każdym razie takie, że się mówi o tym. Tak. Jest za to powiedzieć. Dobrze, ale jak już próbowałem nawiązać, mamy Tatka, to Tadek opowie nam o swojej zajawce. Zajawka, odcinka. To mamy gwiazdy gdzieś. Tak, mamy gwiazdy, i skoro mamy gwiazdy... się nie, nie Nie, to nie, ustalmy, że, że, że mamy gościa specjalnego. E, I gościu specjalny opowiedz nam o czymś, co się nazywa Thank you for playing. A, thank you for playing to jest projekt. E, znaczy, też był na takich startach. Znaczy, jakiś był tam. Był plan, plan, yeah. to, to, to, to, to. Jakiś półtora roku temu zaczęli do nas podbijać, na przykład, bo w końcu kiedyś jest Secret Service. Wykluwał ponownie. Zresztą było w pewnym momencie podejrzenie, że to jest w ogóle akcja promocyjna na recyklingu serwisu, bo zaczęli do nas podbijać, do nas mówię, osób, które pracowały w tak zwanej pierwszej fali, tak? czyli w tych pismach z lat 90., czyli w czyli w serwisie, w gamblerze i w świecie gier komputerowych, zaczęli do nas podbijać młodzi ludzie dwaj do mnie jak podbił jeden, który zawsze jak ktoś do Ciebie podbija z takim tematem, ja już nawet nie pamiętam dokładnie, skąd on, skąd, czy ktoś mi polecił, czy, ale zawsze się podchodzi z pewną rezerwą, tak? że to pewnie jakieś freaky. Albo pracę licencjacką. Albo proszę. pracę licencjacką. No, jak robi pracę licencjacką, to ja mu chętnie pomogę. No ale tak, tak czy inaczej, podbili, że robią filmy, że właśnie o tych pismach z tej pierwszej fali i że oni by chcieli nagrywać. Nie w końcu nagrywali, jak pracowałem w Redzie i wszyscy jak lat nagrywali mnie i Michała Nowakowskiego, czyli elektrycznego, czyli mm, obecnie już od lat dyrektora biznes developmentu i członka zarządu CD Projekt Red. właściwie e, CD Projekt S.A. Bo zarząd CD Projekt S.A. w Redzie jest właśnie szefem rozwoju, eee, więc przy, to akurat były dwie pieczeni przy jednym ogniu, bo mnie i, i Michała razem, okazało się, że są to naprawdę bardzo sensowni, młodzi ludzie, bo to są chłopaki, którzy mają po 25, może 6 lat, coś takiego. Wie to skąd oni wyglądają na skąd ta zajawka, nie wiem, ale zajawka jest oryginalna, że film powstał, film powstał, film, film widziałem. Co, wydaje się, że jednak te pisma tak. się w sumie gdzieś tam, już teraz oczywiście przysłowiowa gimbaza to nie kojarzy, ale jednak pokaźne, pokaźne rzesze ludzi, pokaźne rzesze fanów i ojców tej obecnej gimbazy na tych pismach się wychowywały. Więc te chłopaki, nie wiem, przez rodziców, sami. W każdym razie ta, z taką inicjatywą do nas podbili. Myśmy to w większości, bardzo niewiele osób się tam w sumie na to wypijało. ale Więc myśmy się, myśmy się e, zgodzili, oni do nas przyjeżdżali, ponagrywali. Trwało to strasznie długo. Oni też swoją drogę, przez mękę z tym. Zdaje się, że to chyba wyszło z pół roku, czy rok prawie później niż, niż miało wyjść. Ale to bo film w ogóle jeszcze nie było nie premiery. Film no? jest, znaczy no, miał film. miał przedpremierę, zdaje się, na Pixel Heaven chyba będzie premiera, nie jestem pewien, ale jakoś tak w tych okolicach. tak, tak wrzesień, październik ma być premiera. Film jest gotowy, tak? O mam nadzieję, że mi go troszeczkę jeszcze przemontują, bo dla mnie to jest super sprawa, tak? ale ja, ja, ja w tym byłem. Ja się boję tylko, czy dla ludzi, którzy w tym nie byli, to koniecznie będzie akurat ciekawe, mam nadzieję, że mi tam troszeczkę go jeszcze podmontują, żeby troszkę był taki bardziej... Czy Dla ludzi, którzy czytali, a nie pisali, tak? To nie, nie, właśnie nie. nie dla nie ludzi, czytali. którzy nie wiedzą w ogóle na przykład. Czytali, a no, bo dla tych, którzy nie wiedzą, to, to nie ja nie ciekaw jest. jestem w ogóle... No, rzeczywiście, to jest ciekawe. Na czytali? ile to jest chytliwy temat, ale mam nadzieję, że będzie, bo to jest, no... Ja mam niesamowitą dumę z tego i radość, że byłem gdzieś przy formowaniu się polskiego, polskiej branży gier. To może właśnie też powiedz, dlaczego oni do Ciebie przyszli, Tadeuszu. No bo Zoltar, tak? Zoltar pisał do Gamblera, od, za, za rok będzie 20 lat temu. Ile Dzie ty dzień miałeś? Dzień, za, za 30 19. 30, 30. Ja jestem stara dupa w ogóle. Hmm. dużo starsza dupa niż wyglądam, to zawsze wszystkich zadziwia. I jest. Tak? Serio? Masz tyle lat? Tak, mam tyle lat. Więc ja zaczynałem jak miałem 19 lat, wkręciłem się do Gamblera. Zacząłem pisać, moje pierwsze recenzja była Asmensy, które ostatnio sobie kupiłem na, na, na tablecie. Mimo, że w ogóle to nie gram to mam, bo, bo stwierdziłem, że. Absolutnie no, to kurde, no, wstydem byłoby nie, nie wydać jakichś pieniędzy za gry, która ustawiła mi całe życie, tak? I jeszcze tym bardziej, że tutaj dostałeś na pewno prągę. Tak, sto znaczy, no, To Były czasy, to już żeśmy rozmawiali, że jest poruszane też w you for Flame. Że mhm. prawda jest taka, że w tamtych czasach wszyscy ludzie się zaczęłami na tyle To w przez lata, jeszcze później dużo, już kiedy się zaczęły legalne firmy i legalne obród grami, zdarzało to, się to, bardzo często Bardzo często się zdarzało inaczej, że był dystrybutor i ten dystrybutor dawał ci zielone światło na to, żebyś ściągnął wiele bo wiedział, że nie jest Ci w stanie dostarczyć na czas, na czas tak? kodu recenzjickiego, bo Polska była zawsze tak mało znaczącym rynkiem, że tych kodów po prostu tak, mam no nie stukać, mam tego nie robić. Chwarta. Tak, W każdym razie jest, że Ładnie to, <grym> oh. to zapiąłeś. Eee, więc. Umiem ładnie zapiąć. Ktoś mi Snap. Więc w każdym razie, na czym to ja, e, wspomnienia i że I że gambler, i że gambler, i że właśnie tam pisałem i tak się złożyło, że, że, że chłopaki do mnie też podbili. Ja jestem gaduła, więc jak zacząłem gadać, to chyba z półtorej godzinyśmy tam robili ten wywiad. Może troszkę krócej, ale strasznie długo, z tego weszło oczywiście cztery czy tam pięć, tak, ale nie jest. Dlatego tak długo montowali, montowali, tak, bo wybierali, żeby z tego bełkotu w końcu wybrać coś, co jest... Wszyscy nie mają 400, 400 tak? godzin strówki, tak jak ten gość od Mad Ale to jest norma, to jest norma. No, to, to, to w każdy materiał, to wiadomo, że żeby zrobić dwuminutowy materiał stalów, nagrywa się dwie godziny materiału surowego, także to. to... Facebook płakał tak. My kiedy kiedy? jesteśmy tacy specjalni, mamy dwugodzinną kasetę VHS, nagrywamy dwie godziny i będzie cała Czy to Będzie skręcają się z wszystko będzie. Znałem DJ-a, jest skreczował na magnetofonie szplownym. Ja widziałem taki, taki filmik. Ojku, stawki, Kira Famila. Kira Famila. I z człowiek twarz. Nie, to są w ogóle <grym> antyczne czasy nawet na YouTubie tego nie można prawie znaleźć. Wow. Bardzo ciężko jest. No to jest to powiedz, a gdzie potem jeszcze pisałeś? No. Z czego cię przepytywali? Fiu, fiu, fiu. Nie, dobra, tam przepytywali mnie tylko z Gamblera, bo tylko o Gamblera jakby chodziło, tak? Moje wszystkie Pięknie. pierwsze prace to już była ta druga fala i późniejsze fale, wszelkie mm. możliwe. Yy, bo z Gambler się skończył w 98 roku, yy, rozpuszczono nas po... Właściwie to uwolniono dla rynku pracy, tak? Żebyśmy wtedy poszli <grym> i już To jest nie znaliśmy, nie, uwolnić dla rynku pracy. Nie, tak, nie. Dla rynku. Jeszcze drugie moje ulubione to jest spłaszczanie struktur, eee, czyli redukcje. W każdym razie e, potem, no s, moje CV jest długie dosyć, tak? Od Cyberii starej jeszcze przez program Meta, którego nikt nie pamięta, w którym stawiałem pierwsze kroki w ogóle przed kamerą i dzięki temu później Hyper było, o tyle łatwiej jeszcze. W Hyperze, w Axlu przecież przez 12 lat. Przede wszystkim to była moja główna praca, przez 12 lat pisałem do Axla do... 12 lat. Ej, 12 lat. To ja tylko przez pół roku. No, a ale ja 12 ale to lat... Pisaliśmy tak, ale ale tak, razem do, do Top Secretu, teraz możemy się wstać, pisali? pisali, że pisaliśmy do Top Secretu. Tak jest, to była piąta Top secretu. Szkoda, że to nie był ten to prawdziwy Top Secret. Ale... Do Top Secretu ale... dopisałem do, do, do do listę. To, cicho. Cicho. To, to Pisaliśmy do Top Secretu. A... <laughs> Absolutnie. Tak, oczywiście. Niemieckiego! Ja na przykład pisałem Zapowiedź dla Dwójki. Nie, nie pamiętam, to miało być nie, nie, nie, pamiętam niż... nie pamiętam, co tam... Z, z otwartym pisałem. światem w ogóle nie być. On się za mało różniło od komputer świat gry, żeby to, to miało rację. No ale dobra, nie ważne, napisałem do Play'a, robiłem w Hyper'ze przez lata i jeszcze całą masę innych rzeczy, a teraz jestem po ciemnej stronie. Po yy, yy, yy. ciemny. Dobrze, to jak już poruszyliśmy temat czasopism i takiej zajawki na te stare czasopisma, krótka rundka yy, i zaczniemy od Daniela, bo nie się dawno czasu okazję odezwać. Ulubione czasopismo z tak zwanych tamtych. I tamtych. Wasz słowa. I dlaczego? Wasz, wasz słowa, słowa dobrze. To Secret z, głównie z, dwu, z dwóch powodów. Jeden to, że był cały opis, jak przejść Grandię dwójkę i piwem i mieczem. To było co, co. Cała ekipa, już nie pamiętam, jak się chłopakiował. Jak normalny, bo. Tak, e... dokładnie tak. oni ja tam byli w tak zawołany sposób, proszę, bo no, kopalny to... był pod swoim jakby yy, nikiem, tak? Bo on jakby był. Znaczy, kopany był postacią wirtualną. Był Przy, ale no tak, tak, tak, jasne. mieli Borek i Haszak w piwem i mieczem. On jakby był tą postacią przeniesioną, tak jak, jak, jak ten jak jest na dwórku na Artura, tak. Mm. On był tym z realnego świata przeniesiony do tego Caraca, świata fantazy, ale wszyscy pozostali mieli e, jak pozmieniane troszeczkę niki. Na przykład był, był, był, był w redakcji kolej, który się nazywał e, Bad Joy i jego odpowiednikiem w tym był Trollbet. Którego, mój... pozdrawia... Którego pozdrawiamy serdecznie, serdecznie, serdecznie. nigdy to... się nie poznaliśmy, a ja ale ja bardzo Ci pozdrawiam. Ja, ja jestem Trollbet, a to jest mój Joy oraz, że pokazywał na, na, na biceps i mówił trzeba mieć tuta a potem na głowę, a tuta to trzeba mieć hełm. To były dwa najlepsze teksty. Dobra, ja czyli to Secret? Tak, dokładnie. Z względu na, na piwie mięczem, to było jakieś, chyba pier, jedne z pierwszych opowiadań, które czytałem i, i nie, nie mnie nie zinteresowało do końca In, inne rzeczy, bo to było, było w tym to samo, co w innych pismach i e, idąc analogicznie CD Action i co mnie najbardziej Wiedź. tym interesowało, Action Redaction. sam głównie to czytałem, listy, z, gdzie były Schmugler i Jedi i y, y, to były główne, to są główne rzeczy, które pamiętam. Ale gdzie, się, nie, nie, nie zalicza się do pierwszych no to ja cię zmartwić. Ja no jest The Action wyszło w 97 bodajże, 98 i już nie, zostało, nie jest zaliczane. Między innymi, co mnie zaskoczyło, nie ma o nim słowa właśnie thank you for playing, bo ono nie jest liczone do, do tej... A jeszcze do tego dochodzi jedna rzecz. Mówimy o tych, które zdechły, a nie o tych, które jeszcze cały czas istnieją. Bo z bo z action, jak ktoś coś z niej może być z kultowo, z z the action, the byśmy. Umówmy się, myśmy w tamtych czasach do niego podchodzili z taką lekką nieśmiałością, żeby nie powiedzieć obrzydzeniem. Tak teraz pokazało nam wszystkim faka i oni dalej istnieją, a nasze pisma się pozwijały, także... Nawet nie dowierali... zmienili ich profilu specjalnie. Nic, no, tak samo Ani wygląda roczka. jak wyglądało, chyba <laughs> logotyp nawet jest ten sam od 20 lat. Dyskowo, no to te, oczywiście niewiele się zmieniło, ale za to też w pewien sposób szacłem. Powinien teraz chodzić z tym, z nośnikiem y, USB i rzucać nim tak, jak muszę. Nie no, teraz to wyszło po prostu kabel od internetu powiększał on za sobą. To a, do tego no, dużo, co tego gąbeli dla plakatów. To jest ten, o, no, ratowałeś. Ty gambler dla plakatów, tak? To, A, to Top Secret dla piwem gambler dla plakatów. To nie pamiętasz y, rubryki y, w Top Secret, która się zwała jest erotycznie? Nie. No, bo była y, rubryka jest taka. Może była na tyle, na tyle, na tyle. Ale też była rubryka co jakiś czas jest erotycznie, czy były gry erotyczne, słuchaj, czyli, czyli nie, nie, nie Wida można... Poker. No, wida Street nie, Poker. I... Co, to było jeszcze przed nim, wiesz. No, jeszcze, jeszcze były jakieś takie sekstrysy, jakieś tam arkanoidy, z których ja pierwsze można go kości, kości wszystko Pamiętam pierwsze kości, w które grałem. Ojciec mi dał, o, masz, masz grę w kości, nie? I się nauczyłem grać w, dzięki temu. Było grę. seksjacji, tak. No, no, no. I, i odkrywałem troszkę. Tak. Miodność no. 10 na 10 właśnie. Miodność, tak. A, miodność, miodność, wieku, jak, jak, jak strasznie szkoda, że już nie recenzuję według mnie. Miodność A ja się miałby. cieszę, bo to jednak gdzieś zawsze, <laughs> jak teraz patrzę na to, to jednak Gdzieś to jest takie no, no fajne i miło jest to wspominać, ale ja cały czas tęsknię i bardzo mi brakuje w Polsce. Gdzieś może odrobinę piksel to realizuję dorosłej publicystyki na temat gier, tak? Ja lubię sobie poczytać fajne, inteligentne teksty, fajne inteligentne recenzje, przed ostatnio, o którym mówi Boba, nie wiem czy kojarzycie na YouTubie gościa, który recenzuje filmy. On ostatnio wypłynął, bo się na kotaku pojawił i tam nie tylko na kotaku, też tam w ogóle przeleciał w ogóle przez, przez, przez całą tak blogową sferę w cudzysłowie, w cudzysłowiu. Eee, gościu zrecenzował pixele, tak potwornie bo po Ja chodzi, wiem, który to jest taki na Pixele. No ja dlaczego to... go oglądać. Ten gościu jest królem świata. Słuchajcie, co on opowiada w ogóle o kulturze amerykańskiej? On robi taką serię, która się nazywa. Eee, Is it really worth it"? Coś takiego. Co, coś ten, w ten sposób. I mówi o starych filmach, czy rzeczy. Nie, Is it really that good"? O tak się hmm. nazywa. I opowiada na przykład ostatnio, już tam nie wiem, National Lampus, tak, czyli te wakacje. Oj, to I tak. on opowiada. O tym wszystkim, ale w zaczepieniu kultury amerykańskiej. Na tłumaczyć, jak, jak wyglądał, na czym polegał w ogóle komizm w latach 70., -tych, 80. -tych w Stanach. Jak, jakie były osie, jakby natarcia, tak, komików, o czym z czego oni się śmiali, krótko mówiąc. I mi bardzo brakuje takiego pisania o grach, które obejmuje cały kontekst. Kulturowy, a nie tylko opowiada o tym, że jest i fajna ja. gra. Tak. No, masz rację, ja że to... Pixel trochę to realizuje. Pixel trochę to realizuje, ale nie dlatego, Pixela. Znaczy, ja w ogóle powoli przestaję wierzyć w recenzję, tak? Tak naprawdę, jednak w czasach gameplayi człowiek sobie odpala gameplaya, ogląda 15 minut gameplaya i wie mniej więcej, czy chce kupić tę grę, czy nie. Czy też ewentualnie ją jak jak To się zarobił w naszym kraju. No niestety, ale, ale brakuje mi właśnie takiej fajnej fajnej publicystyki. Dlatego recenzje, tak, nie, miodność, nie, nie, nie. No wiesz, to wszystko jest nostalgia. No tak. Stimili się człowiekowi za miodnością. To gambler dla plakatów, tak, ja gambler z kolei dla żółtych stron. Żółtych stron. dla żółtych stron. Dla żółtych stron, ale bardzo konkretna rzecz na żółtych stronach klub, klub Frontiera? Tak jest. tak jest, KMF, klub maniaków Frontiera. To Piła, by tak, piła, piła. Nie wiem kto to pa, robił. Paweł Pilarczyk, czyli DC Lab szef PC Labu i właściciel, twórca, chodzi dobrze tak? PC Labu chyba. I... Mnie to tak totalnie słuchaj, fascynowało, że ja nie tylko, że wyciągałem te żółte strony i sobie trzymałem je osobno, a, ale też w którymś momencie po prostu zebrałem sobie te wszystkie KMFy, e, spiąłem razem mm. fajną proszulkę no, tylko, za wiedzy, tylko, tylko o Frontierze tak, I, i, tutaj, było... i tutaj plot twist. Przez dobry rok czytając KMF, a nie miałem dostępu do Frontieru. Tak po prostu żeś czyta, a to... Czytałem, ja już po prostu wyobraziłem, grałem w tę grę i już już, już ja już totalnie byłem tam w tej swojej kodrze MK3, już, już latałem między, między Marsem a Towsetii. Wiesz co jest najbardziej fascynujące, że w tej grze, zwłaszcza we Frontierze, bo akurat, wiadomo Elie było piesze i Eli też był olbrzymi w swojej czasy, ale jednak Frontier był no, nieporównywalnie bardziej rozbudowany, złożony, tam można było na planetach lądować. Ta, tak. ta gra była na jednej dyskietce. Ja mam do teraz oryginał, wiesz, ja mam oryginał Frontiera? Słuchaj, słuchaj oryginał. Mam no, oryginalne, oryginalne pudełko Frontiera, jednej dyskietce, do tego Jem. mapa była też piękna, w ogóle takie bardzo. Ale złożyły. to jednej dyskietce, słuchaj, to w ogóle nawet nie miało chyba pełnego metawacki. 760, 760 tak? kilo, Na 730 760 tak? kW goście zrobili nie jedną galaktykę, tylko tam była słynna akcja, oddalasz kamerę, oddalasz, oddalasz, okazuje się, jest ta Twoja galaktyka, a zaraz obok jest następna, do której można było dolecieć dziurami robaczymi. Tak, tak, tak, tak. tak, Były błędy, były te słynne robacze dziury I, i pamiętam jak dziś, jak właśnie jakiś maniak Frontiera opisywał swoją przygodę z lataniem roba, robaczymi dziurami, blokowaniem klawiatury pilniczkiem. Do tej pory pamiętam też, że blokował klawiaturę pilniczkiem i latał tym mirażem czy czymś tam, i, i doleciał do tej drugiej galaktyki i był strasznie rozczarowany, bo się okazało, że to się ta sama galaktyka lupuje od początku. Mm. No a to z drugiej strony jest taka teoria, nie? Tak, że, tak. że ta nasza galaktyka się po prostu lukuje. <grych> Więc może odkrył po prostu numer 42, tak? 40, tak, dokładnie. Dokładnie. dokładnie. W każdym razie, jak już zacząłem grać w Frontier, tak. jak już dorwałem u kolegi a, i, i nabyłem drogą kopii, a, to nie byłem rozczarowany. Mm. Naprawdę. To była chyba jedyna gra w moim życiu, na którą hypowałem się przez roki, Siemens. Ja grałem więcej w e, Elite. No nie, jeszcze więcej. Między nimi, innymi, dlatego, innymi dlatego, że Frontier był strasznie zabagowany. Był. To była taka, taka wersja y, mocno y, poszatkowana przez, przez jakiś y, ludków, y, którzy postanowili wszystko ułatwić. Jak się startowało na Marsie, to się miało jakieś tam milion od razu. Na koncie, i, i ta wersja była jeszcze gorzej zabagowana. Ale tak czy inaczej, to była chyba. Ja nie wiem, czy to nie była. Nie, Buggerfall był pierwszy chyba wcześniej, tak. Ale to była jedna z takich pierwszych gier, które w ogóle wprowadziły zjawisko zabagowanej gry, bo tego wcześniej nie było. Nie, nie było takich przecież jak że gry, które mają baki. To by się nie widziały, Nawet jeżeli one były, to tego by się nie widziało za bardzo, bo też inaczej się wtedy gry robiło, oczywiście. Ale właśnie pamiętam, że to był taki moment, kiedy w ogóle co, wydali grę, w której są błędy i w ogóle jak, że to nie, nie przystoi. No a teraz, jak się okazuje, tak się robi gry w ogóle, tak? Tak, tak. E, ale bugi na pewno były tak naprawdę we wszystkich grach. No tak. O niektórych się nie dowiedzieliśmy, ale tutaj to były takie in your face po prostu. Jak się już gra miała, coś to się psuła. Ale bugi to, to nie były najstraszniejszą rzeczą, ja do tej pory pamiętam, że najstraszniejszą rzeczą, były trzy literki EMS, okay. czyli, czyli, czyli pamięć, którą trzeba było uwolnić Aha, i się grzebało w konfliksy się o to, jak w bacie i tak dalej, żeby jakimś cudem załadować sterownik do myszki i sterownik do karty dźwiękowej, żeby w dalszym ciągu jeszcze zostało tam chyba 620 kB wolnej pamięci. Och, chrześcijdzie... Cuda się robi. Błogosławieni Wy, którzy żeście nigdy nie pamiętali czasów bez USB. Tak. Macie farta. Bo to była. Problemy z pamięcią były odpowiednikiem pc e, wgrywania gier z kaset. Jak nikich na no to się wygrało? Nie, no w ogóle zauważcie, że teraz się nie myśli o tym, ile grama wymaga ramu, co kiedyś było w ogóle podstawą. A upgady komputera w dawnych czasach opierały się głównie o to, ile ramu gra będzie wymagało. Nawet nie karta graficzna, tylko właśnie, że ona będzie wymagała 8 megaramu. ramu. Bo ile są kości? Bo 250 zł. Uf, mamo. Faktycznie tego, tego, już nie pamiętam. Dobra, to tak. Dla mnie, dla mnie Garp z tego tytułu, e, absolutny e, szczyt szypów to Top Secret. A, no to chyba dla wszystkich, nie? No, z powodu zepsułu. Zdecydowanie zepsuł, redakcyjny był. był. Niepowtarzalne. To, to akurat wszystkie, wszystkie pisma z tamtych czasów miały. tak? Takie niepowtarzalne zespoły. Stąd się też brały takie tarcze między nami, bo myśmy mieli strasznie zgrane paczki, które ze sobą walczyły, Jakiś idiotycznie. się idiotycznie. <śmiech> to śmieszniejsze jest to, żeby się teraz wszyscy kumplujemy. No, tak? Nic dziwnego. W ramach śmiesznych fakcików ja się na przykład dostałem do branży poniekąd przez gulasza, bo gulasz mnie zabrał na. załatwił mi. Wejściówkę na premierę Mortal Kombat, pamiętam jeszcze teraz to było w Pałacu Kultury, na której, na której to poznałem Aleksa Uchańskiego, który wtedy właśnie był równe 20 lat wicenaczelnym, tak, naprawdę no dokładnie, znaczy to było później później w Polsce. Premiera była, bo premiera y, Mortala była teraz w Dwudziestolecie, tak w Polsce on był roku później. On był jakoś jesienią albo albo. No to właśnie mamy jesień, y, No jeszcze nie mamy, ale późną jesienią albo nawet nie, to wróć to było później. To ja to naprawdę, już, on już był w 96, gdzieś w okolicach luty-marzec, bo ja wtedy się właśnie pamiętam, że ja się spotkałem. Zacząłem ja... pisać, napisałem tekst, posłałem ten tekst do redakcji, a potem dopiero spotkałem Aleksa, który ze mną zagadał właśnie na tejże premierze. Powiedział, że no fajny tekst, fajny do redakcji, tak to pogadamy. No i tak, padłem i dostałem następny tekst i tak już zostało na następnych 20 lat. Ale jakoś nikt nie powiedział w Secret Service. No co? więc poczekaj, właśnie teraz, bo ja jeszcze nie mówiłem o moich, ja mam taki ten, wiadomo, że Gambler, tak? no, bo to było moje pismo i moja grupa znajomych, ale tak naprawdę każde z tych pism miało dla mnie coś, sobie coś ważnego. Secret Service uwielbiałem gdzieś czytać, po to, żeby się wkurzać na to, co piszą o grach i się z nimi nie zgadzać, nawet jak się zgadzałem. A po drugie dlatego, że tam było parę fajnych działów, nie wiem, o Mandze na przykład, tak cały corner, ten animowy, robiony przez Ruta. Był, no oczywiście, Combat Corner, no to wiadomo, że tam wszyscy tak, Gulta znałem w ogóle, bo myśmy chodzili do tej samej podstawówki, więc tam znaliśmy się przez lata. I też oczywiście zawsze dużym podziwem go darzyłem i zawsze mu zazdrościłem jego popularności <grym> oczywiście. Eee, więc jakby Secret Service też tam był dla mnie dosyć ważnym pismem. Świat komputerowy, e, to dobrze mówię. SGK. To jest pismo, które do teraz pamiętam, tam była pierwsza recenzja, którą przeczytałem w życiu, która zachęciła mnie do zakupu. I to była chyba jedna z pierwszych gier, jakie w ogóle kupiłem w życiu. Tak? Przeczytałem recenzję, która mnie tak zajarała na grę i tak nakręciła na grę, bo była tak fajnie napisana. Także Piotr Kielkowski to napisał to ogóle, bo z nim Wypłynął ten temat. Właśnie na, spotkaliśmy się na premierze e, Thank You For Playing. E, więc świat gier komputerowych też tam gdzieś się mocno odbił w moim No a Top Secret, no, bo się na nie wychowałem, tak, na Bajtku, a potem w tym Top który był takim bardziej rozwiniętym, rozwiniętymi dwoma środkowymi stronami bajka, które zawsze miały solucję gry, tak? I to później urosło właśnie do... Solucje? No człowieka. człowieku, nikt nie mówił sobie solucji, a mówił się opis. Nie, było solucja. Właśnie. No coś, tylko było... solucja. Solucja właśnie, ale tak się wydaje. Chyba nie. A i wyda... no, nie. Nieważne. Ale na 100% były.. Wszyscy hity. nie były hity. Hity i to, to. Więc nie dla mnie, dla mnie generalnie rzecz wszystkie te pisma były gdzieś tam z jakiegoś powodu każde było ważne na Dobra, to czekamy w takim razie my z Danielem, żeby obejrzeć ten, ten, ten film, żeby obejrzeć Thank You For Playing. Tak, to, jak masa, masa Premiera we wrześniu, będziemy na pewno, na pewno wszystkim o tym przypominać, zwracać uwagę. Jak to, się nie to, to już, to już. A jak się przesunie, to będziemy czekać dalej i próbować jeszcze bardziej. W każdym razie, film istnieje, widziałem go, jest fajny, jest dokładnie tym, czego się spodziewamy: czyli filmu, który wspomina i przybliża tamte czasy, opowiada troszeczkę o kulisach. Można tam zobaczyć parę znajomych twarzy, jest absolutnie gwiazdorski, Wiedzo... w, gwiazdorski, w, ciebie znajome, tak? gwiazdorski jest... występ. Gwiazdorski występ śledzia. Zobaczycie, ten film warto zobaczyć z typu Żeby śledzić tekstu królem. To są twarze znajome dla Ciebie, ale właśnie dla ludzi, którzy wiesz, to wszystko tylko A Część tak, zna, to dalej, będzie, z nich dalej się gdzieś pojawia. To będzie odkrycie pewnie. Najśmiechniejsze jest to, że bardzo wiele z tych osób gdzieś tam dalej jest w branży, albo blisko, albo, albo bezpośrednio. Jeszcze śmieszniejsze są, są te są osoby, osoby, które zupełnie nie są już w branży. To mi się zawsze jeszcze wydaje zabawniejsze, ale zdaje się, że tam akurat... Nie, dobra, Piotrek Kielkowski nie jest w branży, naprawdę. Ale mówię, wbrew pozorom akurat paradoksalnie tak się złożyło, że w tym filmie występują no, chyba oprócz Waldka, który, który teraz już nie jest w branży znowu. Mm -hmm. e, to zdaje się, że tam większość osób cały czas się gdzieś kręci koło mnie. Dobrze. Mo nam to zostało. To jak już pogadaliśmy sobie o retro z czasopismach trzeba sobie pogadać o retro grach. Oh. Czy pamiętacie może oh. w którymkolwiek z czasopism recenzję takiej produkcji Blizzarda, jak? Blactron. Blaktron. W życiu nie widziałem nigdzie recenzji tego. Ja pamiętam była w to w cyklecie, była na stopniowo. Ja bym nie ma. Wiklecie była na strasznie na się jalałem. Chyba no? na ostatniej stronie, na tyle nie płacę. Możliwe, bo tak, tak robili rzeczywiście. No, no, tam była moja ukochana recenzja, przepraszam, będzie off topic kolejny, Wing Commander'a z moim najbardziej epiczny Na całe życie będę pamiętał ten cytat. Gro zejmuje oszałamiającą ilość 20 megabajtów na twardym dysku. To jest cały... Wing Commander 2. Yeah. To był to cały twardy dysk. No to... 64. Załowie. I cały. tak samo. Mój 20. Yy, no więc wracając z Blackboard. Fajny, ładny, można było hmm. strzelać do tyłu. Tak, kolejne czas na recenzje małe, miłe i przyjemne. Jak ostatnio rozmawialiśmy o Flashbacku, tak? I... O Flashbacku Another hmm. World. Flashback Another World, to dwa to później wyszedł, wyszła kolejna, jak to nazwaliśmy ostatnio, komnatówka. Tym razem właśnie od niesamowitego studia Bizarda, która była kolejnym krokiem, była w z flashbackiem, tylko mroczniejszym, fajniejszym, jeżeli chodzi o... Mroczniejszym, to w nasie fajniejszym, tak? dobrze dla mnie to tak, analogicznie, zamiast. ale... Dodatkowe rzeczy gameplaya, tak jak to już Danio powiedział, chowanie się z całej do tyłu, amerykański Badas, który nam się kojarzył wtedy z człowiekiem, z Oni Żyją, dlatego sobie przypomnieliśmy ten, tak, tak. ten, ten tytuł. On dzisiaj jak Snake ten też był. Tak a propos tego, co mamy też dzisiaj poruszyć, co właśnie, że on był bardzo stężony. On kowatą. był takim, takim aktywowym tak. po prostu amerykańskim badasem w skórze w białej koszusy. Tak, obrzynia, Zresztą odrobinę wyglądał, jak jak polski Balas franko to, tak, tak, że, <grycha> tak, tak. to tak. prawda. I Tylko miało, dłuższe pióra, biała koczątka. Tak, został wrzucony w, w piękny świat Blizzarda z orkami, gdzie genialny kontrast jest totalny mrok, pięknie wyciągnięte czerwienie niebieskie kolory i genialne animacje, jeżeli chodzi o ginięcie tych wszystkich orków. No, to mi się strasznie było tak, jeżeli chodzi o to. On wciągnęła Cię tak od początku do końca? Nie pamiętam. Pamiętam jak doszedłem do troli, co biczowali co trzeba było ich rozwalać granatami wręcz. To pamiętam, że do, tamte, do, tam... do nich doszedłem. Dalej, dalej nie pamiętam. Może nam się uda jeszcze przejść Blackthorne. No. Może, jeszcze może nawet zrobimy to dzisiaj. na jakimś streamie naszym. Mhm, tak jak ostatnio streamowaliśmy w Another World, tak co może podejmujemy wyzwanie Blackthorne. No. Teraz, jak odpowiadałem sobie, żeby, żeby sobie przypomnieć, to, to co co naj... najbardziej mnie się spodobało, to tutorial, gdzie, gdzie hmm, poza tym, że tam naciśnię A, żeby strzelać, B, żeby biegać, to na końcu było. No a teraz używaj klawiszy, żeby wyczaić co jeszcze ty, ty możesz zrobić, w tej grze. Musiało Ci to strasznie spodobać, bo już poprzednim razem się tym jarałeś, Tak, no to tak, jak najbardziej <grym> mi się <grym> a, propos, a propos tego całego tematu, że teraz muszą być idealne tutoriale, że co do co do piksela praktycznie, mm -hmm. co możesz zrobić, kiedy nie, a kiedy giniesz. Tak też w sumie o tym samym rozmawialiśmy na temat Adler no i tak, aktorów prostą grą nie jest, prawda? To jest taka, taka gra, na którą się trzeba. Cholera ciężka, tylko pamiętam też, że jakoś w nim utknąłem i nigdy go nie, nie skończyłem. Drakonusa ale, dużo. To jest, ale ale na no, przykład pod... gra również trudna i coraz bardziej trudna też też, też Blizzarda wcześniejsza, czyli Lost, Lost Vikings. No, ja się szczycę, że przeszedłem w końcu, mhm. nie powiem, że bez solucji, bo z solucją. A, ale, ale, już, już od Black na no, że jak grałem, to jednak się odbiłem. Już nie miałem tyle samo zaparcia, żeby, żeby, żeby znieść wszystkie te, te, te, te strzały w łeb. No, To było, no, no, no, nawet z młodym sobie teraz to z Wikingi e, zainstalowaliśmy, e, no, na, na UEM, I, no, tu jest, tu jest, więcej się dzieje, no, ciekawsze jest, i, myślę, i, więcej nie kombinować. Do... dokładnie, już, to była bardziej, Bardziej zajmująca gra, nie oparta na... Z tego, ja, ja z tego co pamiętam, mam takie wrażenie, że Blackthorn był takim one pony. Że tam tak naprawdę było to chowanie się i, mm. i to strzelanie do tyłu i nic więcej z tego nie pamiętam. Tak? Nie pamiętam żadnych fajnych rzeczy, a jednak z wikingów... To lokacje były ciekawe. Lokacje, no tak, ale Zwiedzałeś to, to... To my tak, tak, gdzieś, tak. gdzieś jakoś mi się wikingi właśnie zapisały w pamięci jako taka bardziej rozbudowana, fajna gra. To było świetne, Super nowatorskie to było w tamtych czasach. Przecież do tej pory jakby train kopiuje ten pomysł, tak, że mamy trójkę bohaterów. Każdy z nich umie co innego. Teraz Latanie na tarczy, którą skutecznia rycerz w train. jest rąbnięty od, od tego grubego starczą. z tarczą. Bodajże to był Olaf, ale nie, nie, nie jestem przekonany. Pamiętam, że Ludy ten taki, który biegał z mieczem, to był Eni. Nie, on nie biegał z mieczem. Nie, on biegał i skakał. Skakał i walił hełmem ewentualnie jeszcze. Tak, zbiegł uderzył. Rozbiegł. Hmm. No, później był miecz i łuk i jeszcze gruba starsza. No, Blizzard naprawdę od początku robił dobre gry, nawet jak jeszcze nie był Blizzardem. Albo świetnie gra... Krab... Eee... <śmiech> nie no, słuchajcie, prawda jest też taka, że akurat jak się spojrzy na, na historię Blizzarda, to jest firma, która specjalizuje się w... Nie, nie lubię tego, znaczy ja lubię, lubię że strasznie coś język, niestety to się bierze z tego, że, że, że pracuję z angielskim zbyt dużo i to zrobiłam bańkę, ale jest takie słowo streamlining, które absolutnie nie ma odpowiednika po polsku, bo to jest jakby wygładzanie konceptu, żeby on był przystępniejszy, tak? Czyli jak masz grę, która ma x różnych fajnych feature'ów, to wywalasz z tego x połowę, żeby ta gra była bardziej streamlined, tak? bardziej zjadalna dla, mm. dla ludzi. Moim mm. zdaniem Blizzard tak naprawdę robi bardzo nieoryginalne gry, z, które są świetnymi streamliningami cudzych pomysłów, tak? No, Diablo nie oni wymyślili, tylko kupili. Z firmą od razu, która wymyśliła Diablo. To zaraz eksploduje ci głowa od wzroku Daniela. No dlaczego? Nie, to czekaj. <grym> Daniel, Danie, Danie, ja, ja, ja słucham. Danie ja się na razie no, nie nie zgodził, więc. Ja, ja naprawdę, Tazia, słucham po prostu, że słucha słowami. słowa mi tak, tak, dokładnie. Nic. Wiesz, patrząc tak, tak, tak. po to tu jest, więc wiatr. Dużo, tak. dużo, dużo, dużo młodych rzeczy mówi, no, nie ma nic co powiedzieć. Ale on mówi o twojej Blizzardzie. Tak, <śmiech> ja nie do... jestem hejterem bizarda. ja bardzo lubię bizarda, uważam, że teraz w się zaczynają... A ja się, ja się zgadzam z tym, jeżeli... co on mówi, jak najbardziej. Że, chodzi, że, że się dopiero w tym momencie zaczynają budzić, jeżeli chodzi o esporty, sporty które przespali w ostatnich latach. A jak wiecie, ja mam hopla na punkcie e sportu. No tak, ale nie każdy musi wejść w no nie, no przepraszam Cię, jak się miało grę, która była największym sportem na świecie przez lata i się ją straciło w ogóle od tak, bo nie zauważyli, że mają konkurencję pod nosem? No proszę Cię. To jest najlepszy dowód na to, że ta firma się pogubiła w ostatnich latach. No lol, no lol ich przecież we wszystkie strony. Nie mieli no, Starka, no, były e to co oni mieli przed lolem? Starka Starcrafta. był z e-sportem. Ale że ja tak? też zapominam o Starcraft. Wszyscy zapominają o e-sportem. Ale to też na to, to, to, to, to, jest to, to że nigdy w go nie, nie, nie grał. No, a w każdym razie się teraz jaram na Maxa tym, że w Overwatcha, który też jest przecież z tym, nie wiem, pomysłów innych, pomysłów z innych gier, tak? To jest to taki Team Fortress połączony gdzieś z League of Legends czy, czy Heroes of the Storm. Wyraziści hmm. bohaterowie i mechanika z Team Fortressa. Także oni są mistrzami. I grafika, która mi się podoba. Mi się strasznie podoba konwencja graficzna. Uważam, że to jest w ogóle, a to szkoda, że nie mamy dzisiaj Overwatcha na tym, bo po, pojawiał się tym jak to jest. Tak mówię, się wier... ja, ja, ja jaram się trailerami i chciałem obejrzeć. Overwatcha. Tak, i te, te, te, ten, ten ostatni główny, gdzie tak, jest. To jest GIP. Tak, tak. Ta, ta. Pierwszy główny. To była pierwsza rzecz, którą oni wypuścili. Pierwszy kawałek w ogóle... Z co wyszli tak, tam, tam. W ano. muzeum. To jest ich pierwszy w ogóle materiał marketingowy. Jednocześnie zrobili announcement na, na Blizzconie i pokazali gameplay. I jakby właśnie ten filmik uzmysłowił mi, że tam pracują gdzieś geniusze. Znaczy, że to wyjdzie. Oczywiście zakładam, że wyjdzie, bo oni mają pieniądze. i Jak gra mnie zrobić. zupełnie interesuje, tak ten film ja bym chciał oglądać. Zrobienie tak stargetowanej gry, tak doskonale wycelowanej w odbiorce, tak idealnie wymyślonej pod każdym względem. Wszystko tam, tam jest moim zdaniem, z mojej perspektywy, tam jest wszystko na swoim miejscu, jest strzelanina, widzowiskowa, fajne wyraziste postacie, proste zasady. Dobrze, się to no nawet jak się nie zna za bardzo zasad samej gry, a przynajmniej można je bardzo szybko wytłumaczyć. Można sobie obejrzeć filmik gameplay'em właśnie z bliskowym, gdzie goście tłumaczą. Jakiś tam jest showcase'owy mecz, tak? taki pokazowy mecz. I widać, jak oni tam tłumaczą od zera, o co, co chodzi w jednym. Pod koniec meczu wiadomo, co się dzieje na mapie. No, i to, że to jest tak wycelowane właśnie w gimnazjalistów. No, ta gra jest, mówmy się, dokładnie tak, jak tam są ci dwaj bohaterowie. Jest jeden młody, drugi stary. Jest wiesz no, od 9 do 16 roku. życia To będzie target dla tej gry. Moim zdaniem dlatego na chyba. Wracając do tematu, czyli do Blizzarda. Blizzard też z tym pokazuje, że są mistrzami przerabiania cudzych pomysłów, a Blackton akurat był w sumie gdzieś dosyć oryginalną grą. Nie wiem, czy można go powiedzieć, że on jest kopią, czy, czy też właśnie streamliningiem czegoś innego. No, mówiliśmy o tej kontrze, ale to nie jest do końca Nie, Nie, nie, kontra nie. to i Dosyć był oryginalny, jak na, jak na, jak na swoje czasy. To czas. tak chodzisz bo bohater Blackthorna się poruszał strasznie powoli, metodycznie. Ja myślę, że mogły być jakieś takie zbliżone troszeczkę gry na nes może, ale nie przychodzi mi w tej chwili z do głowy. Nie, to może być jakiś zbity flashback. To jest... <grym <grym <grym <grym zbity flashback. Czy coś jeszcze chcemy o Tomie opowiedzieć? Fajna gra, zagramy jeszcze dogłębniej i, i zrobisz, może, zrobisz ten może, ten spróbujemy, ten? może spróbujemy przejść. Zrób. Tak, tak, na może, może, może, może tym razem Daniel spróbuję przejść. Przydałoby się w końcu, jakieś jakiś uh, tytuł. I, i to, to jest właściwy jest. moment, żeby powiedzieć, że ja tak naprawdę te gier Retro nie lubię. <laughs> nie, Sam, ja mam problem z Retro, bo to mi psuje moje wspaniałe wspomnienia z młodości, i dzieciństwa i ja, ja sobie wolę nie. No, ja muszę ci powiedzieć, do niektórych gier podchodzę z taką dużą rezerwą. Pracowałem przez 2,5 roku w gogu no tak. katalog Goga mam na dosyć dobrze opanowane i no, nie ukrywam, bardzo wiele gier takich, o których doskonale pamiętałem, e, odpaliłem sobie i, I się spodziewa. i szybko wyłączyłem. A ja sobie ostatnio, i to zgoda zresztą, kupiłem sobie Star Controller całą trylogię, przy czym ze Star Controller warto było zagrać tylko w dwójkę. Jezus, ta jest cały, cały okay. czas, ale dwójka w ogóle go zjadała. Po, po, po, po, znaczy nie warto grać w jedynkę, jak się zagrało w dwójkę, bo jest lepsza, mm -hmm. większa, wszystko jest tak. Natomiast tak gra się cały czas broni. Ma i fajną muzykę, i śliczną pixelartową graficzkę, bo teraz pixelart art popularny i do tego gameplayowo, jeżeli chodzi o... czy gameplayowo oczywiście, no jest po prostu a stary, a ale... Proszę jaką masz zajawkę na retro. To jest jedyna, właśnie to jest jedyny wyjątaczek tak naprawdę... Odba masz na Nie, zupełnie nie, zupełnie nie. Super nie, nie. Okay. Właśnie nie, nie, ja byłem właśnie... W... Ja wolałem ta kontrola zwłaszcza, że ten kontrol dwójeczka, jeżeli chodzi o scenariusz, dalej uważam, że jesteśmy z mas efekty. Nam był tak fajny scenariusz, tak fajna opowieść, w ogóle bicka, wielka, w ogóle tak, wie, przesunąłem się i będzie słychać, że się przesunąłem. Uuu, uuu, się wytnie. Więc ten star Control polecamy, Blackthorna polecamy i co? Abus? A Ty nie lubisz, a Ty nie lubisz Red, to dobrze, to już ustaliliśmy. Eee, mówię, no nie jest kwestia, że nie lubię, tylko nie chcę, nie chcę po prostu... Ja mam takie co gry, wiesz? do których wracam zawsze z wielką przyjemnością. Mam na przykład swoje ukochane Mighty Magic 4, 4, 4 plus 5, czyli Clouds of, Cloud of Xen and Dark, Dark Side of Xen które można zainstalować sobie jedno na drugim i wtedy się robi wielkie pomieszane World of Scene. I to jest taki Dungeon crawler, w który ja będę pewnie grał do końca życia. Zawsze mam do swojego save'a, zawsze na każdym komputerze mam nową instalację i zawsze sobie co jakiś czas odpalam i sobie parę lokacji robię. Nerd. No nerd. A moja tu jestem. Moją wielką właśnie to której. Zawsze biegnie. Nie, nie mam nie mam co grać, a chciałbym sobie jakąś starą gierkę ugrać. Właśnie jest abus którą, którą mamy na, na Tutaj Niczy. W przeciwieństwie w gier, o których wcześniej mówiliśmy, o propos grafiki, jeżeli chodzi o kontrasty, pięknie wyciągnięte kolory, tak tutaj mamy totalną szarość, Sz... mrok. trochę rdzy, Raka i padaka. Tak. tak? W sensie, no, że tam no. były dosyć krwawe egzekucje, były ja dobrze pamiętam. Bo tak, bo jest... no tutaj się biegało z laserami w które się rozpadały na minione części. Właśnie, to, i to, że, na to, że, to, że ich y, właściciela IP alien nie pozwali, to naprawdę dopust Boży. Tak, no to pani wyglądało. Jak się, jak się to fajnie wyglądało przy tej całej szarości i mroku, jak one się rozpadały, były wręcz jak y, nie wiem, roboty jakieś tam. Mm, Prądy jakieś od nich wychodziły, co fajnie wygląda, jak się, jak się rozwalało. No i tych alienów naprawdę była duża różnorodność. Duża różnorodność. Mieszkaliśmy z tarczym rakiety, jakieś rakietnicą na plecach, jakieś tam takie, przenikające przez ściany, jakieś takie, które były szybsze. Jakieś... Było, było co zabijać. I w bardzo fajnym jak na tamten czas chyba elementem, jeżeli chodzi o y, c sterowanie, tak? że biegałeś sobie jakłotką i myszką w platformowej Gierce Przygadaliśmy <gadaliśmy gadaliśmy> właśnie z czy była wtedy bądź wcześniej Jakaś taka gra, która tak stworzyła, którą... Które tak, tak to było co, To jest 92, 93. Y, a powiedz mi, a Walker... Z znana agnosisza? wszystkim, znana wszystkim e, firma Crash.com. 96 a, też tam 96, No to wcześniej był Walker's Agnosisa, czy... Chciała, tak? ja tam się, tam się sterowało... O ile mieszkanie? pamiętam, to się sterowało, bo tam łaziłeś właśnie chyba z tego względu na kariadurze, a strzelało się no. myszą. Ale, ale to było z widokiem z boku, taka jakby platformówka? No, tak, tak, tak. Se, se, Sejnozis to zrobiło. Bo wiesz, bo, bo, bo takie gry tak typu siła, poruszamy, poruszamy, się, poruszamy się klawiaturą, strzelamy myszką, no to no, były. No, zastanawialiśmy się chociażby, czy Kanon Foder nie była jakąś tam inspiracją o, dla, tego grę, dla tego systemu. E, ale, ale takiej platformówki nie, nie wymyśliliśmy. No ale Usunięty, tak, tylko Walker to się nazywa. Ale to nie byłaby do końca platformówka, bo to było bardziej takie, że w prawo idziesz i strzelasz. Także. No właśnie takie... Bym... Ale tak. No, jest, jest, jest. A tutaj miałeś, wiesz, właśnie bardzo... To dy... dy... też będzie tak tak tak tak Miałeś tak bardzo, tak bardzo, tak bardzo tak. dynamiczną platformówkę. Taką, taką, taką gdzie y, naprawdę nie dużo, nie dużo, jest, dużo się działo. Tam trzeba było naprawdę i skakać po tych platformach, i strzelać w jakieś przełączniki. Mówisz o... Water? O... Nie, o Wiuszek. Walker śmierdził bo tam były takie same krwawe animacje, jak pozwalałeś ludzi. takie jak Lenini, rozplaskiwały się. tam mi wleciał. No, więc Adius, spoko gra. Tak. Drecią, Ale... spoko Ale... gra. Ale gracie tak. w Star Control 2 polecam. Co jeszcze fajnego było w Abius? Co, co sprawiło, że się stała taka trochę ponadczasowa? to to, że miała dosyć otwarty kod. W ogóle kod źródłowy został potem opublikowany. Jakiś tam potem był Open Abuse, wydaje mi się. Natomiast już już ta taka główna, podstawowa edycja, którą zresztą kupiłem w oryginale i też mam pudełeczko, charakteryzowała się tym, że miała dodany edytor poziomów. Można było spróbować sobie zrobić własny scenariusz żeby. Tak? A można było też się troszeczkę nauczyć programowania, skryptowania w takim języku, który się nazywał Lisp a i w efekcie y, ta gra naprawdę długo pożyła, bo można było sobie tam pogrzebać w plikach konfiguracyjnych, y, zwiększyć rozdzielczość, a można sobie było zmienić dźwięki i dzięki temu y, była taka, taka dosyć mocno modowalna. To jak się było nerdem, jak się było geekiem, to grało się w Star Control 2, które polecam. <śmiech> Eee, Przechodzimy płynnie to piskana, do końciku kąciku filmowego. Przechodzimy sobie płynnie, a w którym dzisiaj ucieczka z Nowego Jorku, i ucieczka z Los Angeles, Szczyli czyli, film film czyli jeden i film. Nie wybitnie się zły. Czyli jeden film, jeden ten sam film, tylko że tak. ten sam film. Tak. I znowu jeden wybitny, film. drugi wybitnie zły. No I tak. znowu mamy Johna Carpentera. A, i, i, I znowu jest to film, w którym sam zrobił muzykę, która nadaje tempo całej, całej akcji. No, ten. Te, um, to bo w pierwszej bo... części, a ten, no, a już dwójca już jest ktoś inny. I tak, jak prowadzi pałeczkę i jestem akcja tym jest Nie, no, nie, nie musimy, o musimy powiedzieć o dwójce, bo dwójka ma y, kilka z najciekawszych scen, jakie można zobaczyć. Ewy w kinie Ax. Znaczy ma jedną moja ukochana to jest ostatnia spoiler het, jak Snake wyłącza świat. To jest w ogóle najlepsza, najlepsza scena w całym filmie, niestety na to to całym końcu. No jak na końcu odchodzi, bierze cztery, i wyłącza ziemię, tak? Mówił tak. Następny mówi Welcome to the Human Race, tak? A tak, właśnie. No. Snake ratuje park hurajski. Robi wszystko. Snake plus robi absolutnie wszystko. To zacznijmy od ucieczki z Nowego Jorku, bo to jest ten klasyk. No, obejrzeliśmy, kino akcji. obejrzeliśmy to sobie z niekłamaną przyjemnością z Danielem po, po, po latach, ale mhm. jak nie was? jest to tak sprawnie zrealizowany film, jak pamiętam. Ja, pamiętam. to jest to, co Tadzia mówił o grach tak naprawdę, bo jak y, mówimy, mówimy o tych filmach, że były takie genialne, fajne, zaczyna się oglądać, to no, też obejrzeliśmy dzisiaj Uofa, to, bo za, no, Nostalgia i śmiech troszeczkę. No, <śmiech> do domu. Do domu, do domu. Ale nie, no pamiętaj początek takiej ucieczki jest, jest, jest, jest, jest bardzo fajny. To jest to, co jest stare dobre amerykańskie kino. Jest, jest. świetny taki retrofuturyzm. Tak, tak, hmm. dokładnie. Fajnie wymyślony świat, gdzieś bardzo realistyczny, niestety, ale też z fajnym tym takim z pazurem. Ja się strasznie ja pazurę, ale i... to jest dla mnie. A, a, a, a, a, a. A. Jak już jesteśmy przy tym, to mój najlepszy tytuł w podtytuł w życiu, który mi się dało wymyślić, to do recenzji Wolverine, Wolverine Origins to się nazywało, bodajże, pierwsza gra z Wolverinem był Cezar Pazurów. Aaaa! Ah. Yeah. Nie. Cezar Pazurów yeah, poszedł yeah, prosto. Yeah, yeah. No on, Cezar Pazurów. <laughs> ja, Cezar Na początku chciałem Cezar Pazurów jeszcze było ewentualnie, ale stwierdziliśmy, że jak będzie Cezar Pazurów. Doleję to, to Ci trochę wody. Dawaj. To było na mnie. W każdym razie, eee. wszystkoś trochę. ja pamiętam Ucieczkę z Nowego Jorku, to był taki film, o którym ja, mój ojciec w świętej pamięci zabierał mnie do kina na różne filmy i opowiadał mi w ogóle, on był tam, miał epizod spory w życiu z filmem, był zaangażowany w produkcję paru różnych filmów polskich eee, i jakoś zaszczepił mi też właśnie miłość do, do, do, do filmów, głównie do science fiction, do najśmieczniejszej akcji na końcu się okazało, ale właśnie on, on zawsze mi mówił, zobaczysz w ogóle Ucieczkę z Nowego Jorku, no, zajebisty listy film, jeszcze, których się nie mówiło o Ojciec nie no, używa to w tamtych tak. czasach. W każdym razie właśnie pamiętam, że zawsze to będzie taki film, który się częściej obejrzałem i rzeczywiście, to teraz wspomina ten film jako wybitnie fajne kino akcji. to widziałem tak znowu, nie? niedawno. Widziałem niedawno jakiś, nie wiem, rok, półtora roku temu i absolutnie zjadane, tak? To znaczy to, co mówicie, oczywiście wycierają się efekty specjalne. Akcja tam jest taka. Pff, no jest! No, no, no, ja no, no, no, no Że to jest. To, jakieś... to jest to kwestia montażu, wiesz, bo tam po prostu jedna scena często nie wynika z drugiej. I motywy hmm. bohatera nie są znane widzowi. Ale tak? on, on jedzie na on po prostu idzie... na tym pomyśle chorym w ogóle, żeby na Manhattan, z Manhattanu zrobić więzienie. Gdzieś to w Grachman, do później jako tam Arkham City, chociażby, tak? Jakbyście tak pomyśleć, poszukać tropów, to przecież cały Arkham City to jest właśnie dokładnie ten sam. Schemat, tak? Batman zostaje zrzucony, żeby załatwić jakąś misję na, w kawałku miasta, który kiedyś był kwitnący i bogaty, a teraz jest y, siedliskiem przestępców. Więc y, y, cholernie ważny trop w ogóle, jakby zbudowany został przez ucieczkę z Nowego Jorku dla w ogóle późniejszych pokoleń, tak? W ogóle tak zabawnie, bo Carpenter właśnie w tych starszych filmach, co się nie brał za jakiś temat, co nie roztaczał jakiejś takiej mrocznej wizji przyszłości, to okazuje się, że poniekąd trafiał. Hmm i te takie tendencje, które gdzieś tam obserwował w świecie, że a tutaj jakaś grupa trzymająca władzę e, tak jak oni żyją, a tutaj właśnie jakaś taka militaryzacja policji i, i, i coraz większa izolacja e, jakichś tam elementów w społeczeństwie, tak? To, to, to wszystko widzimy. No tam, tam, był, tam był ten taki skrajnie prawicowy e, obraz świata, znaczy Ameryki, tak? Która tak, tak. się przez, przez Skrajną prawicowość przewadza w ogóle państwo faszystowskie, takie już głęboko faszystowskie zobozanie. To tak naprawdę był obóz swojego rodzaju obóz No to bardzo fajna wizja była, która została potem absolutnie skundlona w ucieczce z... To, to jeszcze spotami. zanim zaczniemy o tym mówić, to jeszcze chciałbym bardzo nawiązać do jednej rzeczy. To jest taka refleksja, która mi trafiła, myślę, jakieś pół godziny, yy... Od, od, od, od startu filmu, jak już on naprawdę zaczął po tych ulicach tego, tego nowego roku łazić, a miałem tak, kurczę, już widziałem w tym, w, w tym filmie co najmniej 3-4 gry. Widziałem Fallout, widziałem Quarantine, widziałem, mhm. e, widziałem The Last of Us, bo to, to, to, to, to mhm. miasto… Batman, no. Naprawdę, do tej pory widzę nawet, nawet, nawet ścieżka dźwiękowa. <śmiech> Jak bardzo miała wpływ na, na, na różne takie wizje, które potem <śmiech> gdzieś, gdzieś można było odnaleźć w grach. Ja jestem ciekaw na ile Snake z MGS-a jest wzorowany lub też inspirowany snake z, z ucieczki. Wiesz... Z, oko, tak? No, są, tak? no wszystkie tropy są, tak? Spojrzysz, spojrzysz na Big Bossa, tak? spojrzeć na Snake'a a no, no, To jest dobrze, dokładnie to jeden do jednego. Skóra z Darta. Skóra z darta. Myślę, że inspiracja była na pewno. No właśnie, tylko zastanawiam się w którą stronę. Co A nie, nie nie, zdecydowanie wcześniej był yy, Ucieczka z Nowego roku, Jorku. To jest, to jest 81. rok. 81 rok. Ucieczka z Nowego Jorku jest moim rówieśnikiem. No to tak, to, to, to Koji mógł się inspirować. To mocno. było. Uciekła, uciekła się jest... MGS to był 83, 84. Na, na MGS? Nie, nie, słuchaj, Metal Gear w ogóle. No, to nie jest, MGS, to ja to mówię no. w skrócie, tak? mg pierwszy. Tak. To, to była chyba 87 Coś rok. Coś takiego. Na nasie. No bo Tak, tak to jest to, za ewident, ewidentnie tam inspiracji bardzo dobrze, no bo Snake Plissken jest mega kurdy Patasem, jest archetypem Patasa w ogóle dla mnie po czasy skóra, to, jezus, tam wszystko było. Proste. No i ten papieros, tak, ten cały czas ten papieros w pysku, mm. y, którym Kurt Russell się nie zaciągał, bo on nie lubi. O nie. I y y y y zresztą jak tak sobie pomyślisz, i on by musiał y, ramek szuków wypalić w czasie nagrywania tego filmu. No to nie dziwię mu się, że się nie zaciągał, ale tak w którymś Jak momencie Clinton. widać dokładnie, że, wiesz, że wydmuchuje nieistniejący dym. Jak Clinton też się nie zaciągał? Uh -huh. i nie wierzę mu tak do końca. Co nie? No myślę, że teraz to już wiesz, teraz to już się może przyznać tą Teraz wezmę. pewnie Jara potęgę sobie zalegalizowali. Jest. W każdym razie. To co cię z Nowego to... Jorku. Dobry film, który się y, aż może nie aż tak dobrze zestarzał, bo y, jednak prześlam troszeczkę, że to jest taka ramotka, mm -hmm. ale w dalszym ciągu masę z takich motywów bardzo, bardzo dobrze zrobiony. No dobra, teraz wytłumaczcie mi, co Wam się podobało w Los Angeles. Jest, jest śmieszne, bo to jest ten sam film. No tak, to jest identyczny film, tylko y, myślę, że konsultantem y, kreatywnym był Dampil leczyński. I, i po prostu stwierdzić, że zrobimy bigger, better, more badass. Z tym better nie do końca wyszło, bo a, chociażby e, te takie efekty praktyczne zostały zastąpione bardzo, bardzo słabym CGI-em. A scenariusz... E, 91? 92? Czy coś takiego, nie? Wiesz co? Chyba 97. Oj nie. Wcześniej. wcześniej. Musimy sprawdzić. Przygotowanie do zajęć sprawdziliśmy wcześniej, kiedy... A nie, przepraszam, bo 97 to jest data, która się pojawia na początku filmu. A. 97 to jest to wielkie trzęsienie ziemi, które... Niszczy Los Angeles. Które sprawia, że Los Angeles staje się wyspą. Dla, dla, dla jakby celów filmu, żeby mogło być odgrodzone od Ale co, co, co się może podobać w Ucieczce z Angeles? Tam jest... Przepraszam, no. ale że z żalem stwierdzić, że na hasło ESCAPE FROM Autocomplete COMPLETE najpierw ESCAPE FROM TOMORROW, potem jest ESCAPE FROM THE catacombs, a dopiero trzecie jest ESCAPE FROM NEW YORK. No to chyba twój Google, bo mój nie. Chyba, że chyba ściepię, <gry> wiesz? Chyba, że ty. To działy światła sklepka tego. No cóż. Na pewno bardziej można, wydaje to, że może ta, muzyka ta, muzyka ta się, że muzyka się kochać. Na pewno to. Muzyka... Yy, jest, jest bardzo jest Tak, ta, Pojawia się Snake, pojawia, pojawia się taka gitarka 96, kasy, 96, akustyczna. Jest, no to było po prostu. No tak, to już wtedy się zaczynały efekty specjalne. Ta niesławna scena z surfowania na fali. Tsunami. Ale szukaj, to, była... to, była... to, to, to Bardzo było. Coś... Bardzo się To było coś niesamowitego. Kurt Russell i Peter Fonda zasuwają, y... słuchaj, na deskach surfingowych. Snake dopiero co ledwo wiesz, ledwo łaził, teraz sobie surfuje. Skacze wiesz jeszcze na maskę jadącego samochodu. Prostu... A jeszcze przed chwilą grał w kosza, to jest też... tak, a przed chwilą właśnie tak, rzucał za, za dwa punkty, ale z całego boiska. No, no, no, free point bullshit. No free point bullshit. W ten film strasznie dużo chcieli wpakować, strasznie, strasznie dużo chcieli zrobić takich, takich, myślę, mrugnięć okiem do widza, strasznie dużo chcieli, żeby właśnie było takiego badasowania amerykańskiego. Wyszedł taki trochę autopastisz, mm -hmm. ale myślę, że ten film naprawdę ma na dystans do siebie. Tak, no, to nie jest to film, to który prawda, jest na poważnie. Tak, tak. On, on wielokrotnie daje, daje sygnał, że hej, to, to, to nie jest na poważnie. Tak, ale cały czas. To jest, to jest jakiś autocytat. Jeżeli wiesz, jeżeli, wiesz, jeżeli tamten yy, szefuncio w Nowym Jorku jeździł samochodem, który miał kryształowe żyrandole zainstalowane, no to yy, prawda tutaj szefuncio Los Angeles jeździ samochodem, który z tyłu ma kulę dyskotekową. No, tak. Wszystko jest jakimś takim nawiązaniem, A. takim trzymyzwiesianym. Przy, jak, jak Prometeusz i, i Obcy, tak? Niby ten sam reżyser, niby ten sam świat, wyraźnie różny poziom. Albo jestem Prometeusz, Prometeusza, nienawidzę Prometeusza, uważam, że to jest jeden z najgłupszych filmów, jakie powstały z hańba i w ogóle, że, że, że, że Lady Scott coś takiego zrobił, że się podpisał. Ding ding, Shame. ding, ding, ding mnie najbardziej tam eee. tylko raziło, że Laska nie potrafią uciec przed kosmicznym. To, to, to jest jedna z wielu rzeczy, które w tym filmie mnie raziły i wkurzały. Najbardziej, na, najbardziej niesławnym moment to jest, kiedy ksenobiolog, który jak wiadomo zajmuje się obcymi formami życia, robi do ewidentnie przyjaźnie zachowującego się Space węża, który właśnie do niego szczerze, ma mega zenu, bo zrobi kuci, kuci, kuci, kuci. Ale dobra, dobra. Na do super ucieczki do Los Angeles i ma spójniejszy scenariusz niż jedynka niż jedynka. Ma spójniejszy scenariusz, yy, bardziej można prześledzić tak naprawdę o co tam chodziło. Mm. No w jedynce to jest troszeczkę tak, że on chodzi po tym mieście, jakby gra, jakbym grał w Fallouta i rozmawiał z NPCami i po prostu chodził do następnych NPCów, którzy mówią gdzie mam dalej iść i nużył, nu nużył mnie. Tutaj. W dwóch troszeczkę też tak naprawdę, Tam widać było, kiedy zebrał questa i, i szedł go robić, ale y, można było prześledzić tak naprawdę lepiej, co, co, co, co w filmie się dzieje. Widzieliście Lockdown? Y, będziemy oglądać long-down. Obejrzyjcie long, long bo Dami po pierwsze, po pierwsze, trylera trylera. Po pierwsze tak. jest to dokładnie, przecież z Snowy, to jest to. Tak, tak, tak, tak, Snake'a, tak? Tak, a po drugie, on też ma dużo takiego właśnie, całkiem zaskakująco fajnego humoru i fajnych jest. Całkiem niezły science fiction, mi się podobał. Ale jeszcze tak warto wiedzieć, że jeden i drugi film naprawdę miał takie bardzo, bardzo społeczne I Jakie, ja, w, ja w jest w tak prosty, jak schemat cepa i... Nie w ucieczce z Los Angeles chyba było to powiedziane jeszcze bardziej, tak? Właśnie, że, że, że, że dajemy odpór tym takim wszystkim próbom brania ludzi za mordę, wprowadzamy anarchię, włączamy planetę no, tak, tak. I, i niech się dzieje co chce. Może, może właśnie też na tym polega urok tych filmów, że tak bardzo, bardzo chcą pokazać faka systemowi. Jednocześnie titanie będą z, w nim zakorzenili po same uszy najbardziej na świecie, co? No bo no, no, jak to... wspomniałeś dokładnie o pokazaniu faka systemowi, to zaraz po tym, co obejrzeliśmy. Tak. Fak de society. Mr. Robot. O, Mister Robot, o, o, o, Obaj zaczęliśmy oglądać Mr. Robota, więc zakończmy już odcinki z Nowego Jorku. Proszę? Samotrzeć. Samotrzeć. O czymś się mówi? Czemu? Nie, no ale to już uh, oglądało się od jakiegoś czasu, my zaczęliśmy wczoraj. No dobra, no, a ja tam hmm. widziałem tyle samo co te cztery odcinki, także do od tego jakiegoś czasu to jest tam nadużycie lekkie. W zeszłym tygodniu sobie um, się zaprzyjaźniłem. Ale co dobry serial, nie? To no. To jest... Pff, moja koleżanka. Powiedziała poniekąd, zresztą ty, ty możesz kojarzyć akurat Violet. Tak. Nie, nie wiem. ja mhm. słusznie, że to jest kolejna, że ją to wkurzę, bo to jest kolejna Sperger, taki jak Lizbeth Santander, czy jakaś to nazywa. No I to z jest z milenium, z milenium. Z Milenium oczywiście, że to jest dziewczyna, ale no. to jest ten sam, ten, ten sam schemat i że, i, że, i że ją to wkurza i że ją to nudzi. Rozumiem. Mnie osobiście uwiódł głównym bohaterem i właściwie nie wiem do końca, czy, bo ten jest jakiś senior, w tym jakoś warto się toczy akcja. Tam nie ma jakichś nie, nie wiem, niesamowitych haków, tak? jakiś super, że w ogóle jakieś takie wykminianie. Nie, jest parę taki fajnych sens związanych właśnie z tym, jak główny Dla mnie bohater... ten ten Ten właśnie ten główny bohater, antybohater, który też się tak przywienia. To jest takie połączenie, połączenie chaosa, transporting. spotting i co w tym robi taką, taką fajną, wybuchową mieszankę, że nawet jego, jego nic nie mówiąca twarz z, z, z wytrzeszonymi oczami mnie, mnie no, interesuje. Ta tak, tak, tak, więc gra, gra tego, czy rozkmieniasz go, tak? Starasz się rozkminić, to po, podstawa, jest interesujące. Podstawowa to, rozkminka to jest, to zdaje się, że w ogóle jest mocny wątek, czy ten Robot jest pigmentem tak. jego, jego to ta, to Tak, on jeszcze no. te go widzi, oprócz tego, czy się Nie będę zdradzał, ale, że tak powiem, tropie idą dwie strony, absolutnie. Znaczy można to interpretować jak się chce. Moim zdaniem to jest jego ideatorego, jego ale, ale to tylko moje zdanie nie jest. Jakoś projekcja, to... który tak, na ojcu może, może taki, taki ojciec, jakiego on by chciał, nie wiem, coś, coś, coś, coś może... Ale coś w, być w, ogóle, w ogóle obecność Christiana Slatera w tym w tym serialu. No strasznie, z... byłem z siebie. Nie, to ta pierwsza scena. Strasznie tak, tak krótko. w metrze Chris Slater i wiesz, dopiero w później się pokazał. To jest tak. Ja też mam jeden DB, ale tak, żeby się hmm. upewnić, hmm. tak? Bo ja też nie chciałbym się wierzyć. I drugi super przywraca Slaytera do. To że tak powiem, po kulturze znów, tak, po latach. Przecież to, myślę, się, że w czasów w mojej młodości Pump Up to był film absolutnie kultowy. To jest lat, film, o którym się mówiłem, jak on prowadzi piraskę na radiostacji. na radystację. To okay. był film, który w ogóle bardzo wiele w Stanach, z tego co wiem, tam jeszcze, No, jeszcze. No, no, no, to był taki Reality, reality Bites, z mm minoną -hmm. Rider To były takie dwa... E, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeden, się jeszcze tak, so na fucking what. I World and a to trochę później. No, troszkę później, ale, ale, ale to były takie filmy, które były w ogóle manifestami pokoleniowymi i miały wielki wpływ na właśnie to, jak się tam później Ameryka rozwijała. No i Christian Letter który właśnie w tamtych czasach w ogóle w konu, był cieszczę I Goną w ogóle Młodzieżowego Kina. Gdzieś zniknął na całe lata i wraca i raz, że wygląda tak samo, jak wyglądał. Tak, tak, tak? ale, ale na no, tak, obrazy tak, widać, że to jest są. Ważne ma świetną rolę. Fajnie gra, w fajną rolę, w serial. No mów. Mów, mów coś, mów coś, bo jest niezręcznie, niezręczność, raz, dwa, trzy, wypełniamy teraz pustkę, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, no tak, nie, nie wiem, muzyka, że muzyka fajna, pamiętajcie, jak liczbań się to jest dobre cel motywu z morfiną. Morfina jest dobra, tak? Tak, wszystko cele z morfiną. Nie, dla mówię, to dla, dla mnie to jest po prostu połączenie z Harrowstring, Sporting, Wikileaks i. Jeszcze no, ostatnia rzecz, która zupełnie upadła z głowy. I po prostu jak obejrzałem wczoraj, wszyscy, wszyscy się rali tym filmem. Na jakiej jak patrzyłem, ja ogólnie nie lubię seriali. Nie oglądam, nie lubię się nad ściągać w tą akcję, ale ja wczoraj jak odpaliłem pierwszy odcinek pilotowy, to tak mówię, prawie od trzeciej nocy siedziałem oglądałem aż mi laptop. Dzisiaj zaraz po tym, jak skończymy to nagrywać, pierwsze co zrobię, to wracam do domu i no dalej. A. Nie? Ja specjalnie dlatego mam cały czas podłączonego po przyprowadzę do, do telewizora, bo, bo sobie obejrzeć na dużym ekranie na końcu. A dzisiaj też właśnie słyszałem, że ten ósmy odcinek to... Czesze, cze, czesze strasznie, co? Tak, w... Ten sam pis, na... ci no. sami znajomi na Facebooku, tak, tak, co tak, możemy tak, powiedzieć. Tak. Tak. No dokładnie, także czekam, czekam i będę, będę na pewno oglądał. No natomiast to są ja mi... też, słyszałem też opinię, że pierwsze trzy odcinki fajne, na, później. Później na czwartym, hmm. piątym, na czwartym, piątym, na czwartym, bardzo podobał, ale że potem jest, jest też spowolnienie i dopiero gdzieś tam właśnie no, w wyszła... znowu. Nie może być tak, że serial... Cały czas gra na tym, że oni się składają, tak, Do kupy w jakąś tam drużynę, że coś się zbiera, że, że jakiś plan gdzieś tam I się, się, się W którymś razy. momencie coś tam się musi zacząć dziać i realizować. No. Seriale właśnie. Wtedy nie się nie serial zmienia. Co mnie mhm. najbardziej kupiło w Mister Robot? To jest jedna z takich, z takich rzeczy, takie stwierdzenie, które tam padam, a że pieniądze są systemem mhm. operacyjnym świata. Mhm. To jest tak, cholernie trafne, to jest tak cholernie trafna obserwacja. I, i takich obserwacji jest tam więcej. Natomiast, to. Bohater jest socjopatą. Tak jak właśnie chociażby chaos, tak jak mm. to do niego mówi. Bohater jest ewidentnym socjopatą, więc ogląda sobie ludzkość z boku. Tak, znaczy, nie tak, czuje tak, ich tak, tak. tak? I on, jakby te jego obserwacje w związku z tym. Często, często bywają trafne. Tak, tak, tak, tak, bardzo niewiele osób potrafi spojrzeć na świat, tym mniej osób, które się czują częścią społeczeństwa. Ale, ale takie, takie właśnie widzenie świata pozwala takie rozłożenie to na części składowej i też potraktowanie tak bez emocji pozwala na, na, na zobaczenie tego, co się naprawdę dzieje. No tak czy inaczej, co? Polecamy zdecydowanie. Bardzo, ja to, bardzo polecam. Jest jeden z lepszych seriali, jakie teraz można zobaczyć. Bardzo polecamy Nowy, dobry serial. Yy, ten w sensie, tak, bo ja no. mam jeszcze jeden serial, tylko on nie jest dobry. On jest taki klasyczny, <laughs> klasyczny Geek czyli taki, że oglądam, żeby się zażenować. Ale gdzieś jest też sympatyczny. To wspomnij. The Strain, czyli po polsku się nazywa wirus, o wampirach. Zaczyna się od tego, że ląduje samolot na, który, na pokładzie, którego wszyscy są martwi i tam wysyłają wszystko jest z punktu widzenia gościa, który jest. Aha, ale ląduje i rozwija się, tak? Ląduje i na pokładzie, kiedy dopiero nie ma żadnych sygnałów. Tak samo pracuje. zaczynało się fringe. On jest gdzieś troszkę początkowo do fringe'a podobny. Ja w ogóle fringe strasznie lubiłem. Tak, ja obejrzałem go nawet z 2,5 sezonu tego. Nawet na jak się zaczęły kurwa, mieszać, tak. muszę sobie kiedyś wrócić i skończyć, czy tak powiem. Nawet jak się już zaczął ten, tam, ten cały pierdolnik z mieszaniem się w do samego końca jest zamknięty. Jest zamknięty. Jest, jest, jest, jest zamkniętą historią. No, wiem, że Pitera podobno zabijają, więc muszę zobaczyć. <śmiech> spoiler. Nie, oh, nic, Nie jest to spoiler i nic. Nie, nic się nie, nie, nie ten, ten serial jest tak pokręcony, że tam nie można go zespoilerować. W każdym razie stream jest fajny, bo stream jest. Zwłaszcza pierwszy sezon, pierwszy sezon jest naprawdę dobry, nie wiem jak będzie z drugim, teraz właśnie on zaczął być w ogóle tam chyba nie, 6 czy 7 odcinków, jeszcze nie obejrzałem, eee, ale, ale, ale jest to dobry serial w który zupełnie nie jest taki jak tam, nie wiem, no, no powiem tak, nie świecą się jak psu jajka na wiosnę, jak wychodzą, a wręcz przeciwnie są mega obrzydliwe, no stąd właśnie nazwa wirus, że one są trochę jak wirusy i to w ogóle bardziej z strony. To jest takie medyczne trochę? Takie? Nie, nie, nie, nie. To jest akcja. Okay. Akcja, akcja, okay. akcja. Ale, ale, ale bardzo fajny klimat. ma, Bardzo taki niepokojący jest. na Czy to jest Twój ulubiony z serial tak? Obecnie. To nie jest z To jest takie mocne 6 na 10, ale takie 6 na 10, na które mimo wszystko warto poświęcić czas, żeby sobie obejrzeć. Zwłaszcza jak się lubi klimaty jeszcze ma jedną zaletę jest gore. Ja lubię gore, tak nie. Jest jedna z rzeczy, która mnie oburza w współczesnym świecie, to jest na przykład zrobienie na P.G. 13. I, y, jak dla mnie zawsze Tolkien to był Gimli, słynna scena w Mori, jak Gimli jednym ciosem poro odcina dwie nogi y, orka stojącego na, na, drob, y, na grobie Balina bodajże, tak? tak Balina. I to był cały Tolkien. Tolkien był mega krwawy, mega brutalny, w ogóle toliu się, tam, tam się działy krwawe rzeczy, a potem dostaje się taką kamerę na żeby tylko nie pokazać, że on tam... W Hobbicie w końcu się to, to trochę zmieniło. Zauważcie, że Hobbit jest dużo trwawszy. Nie byłem w stanie obejrzeć Hobbit. A mi się podobało, 48 km na sekundę, ale tylko pierwsza część. Już dwie następne są, dla mnie słabe. Ale trzeba zobaczyć ten, ten, ten remake, czy co tam co, to przycinkę, to co fani zrobili z tego, wiesz, z trzech filmów. Zmontowali jeden? Nie znalazłem, że zrobili, zrobili taki montaż, że z trzech filmów zrobiony jeden i podobał się idealnie klej jest świetną adaptacją Hobbita dopiero w tym momencie, to po prostu na świecie, wszystko jest na miejscu. To pewnie warto. Także trzeba obejrzeć. No więc ja polecam strain, jeżeli ktoś lubi wampiry i się nie, nie, nie, nie, nie boi obejrzeć czegoś głupszego, bo to jest głupie hmm. i strasznie, ale, ale przyjemny do wydania. Okej, okay, to powiedzieliśmy o jednym bardzo dobrym nowym serialu. Powiedzieliśmy o jednym takim sobie nowym serialu, a to porozmawiamy sobie teraz o serialu retro, który jest dobry czy zły. Zero, robi Po, po, po pewnie, konfrontacji. Pewnie, pewnie, pewnie po konfrontacji kryzysie, wspomnień z rzeczywistością. Nie chcesz mówić? Nie, nie, nie jesteś w stanie wylać z siebie tych wszystkich emocji, które w tobie, w tobie krążą. Ja mogę, ale to zawsze zauważyłem. <śmiech> nie no, proszę. Nie no. To co zapamiętałem z niego, co było fajne, nadal jest fajne i co tu właściwie tylko i wyłącznie muzyka. <śmiech> I już, i możesz para w zębach Hermes ten Portunajna, to No i jest nadal prześliczny, jako po prostu pojazd. Druga. Tylko była, jest piękna. A tak jest to serial, który jest nudny, słabo zrobiony. Co żeśmy sobie właśnie powiedzieli po nim, że jest totalna reutylizacja efektów specjalnych, która zresztą była z cechą wspólną wszystkich seriali na lat 80. oraz pana Mana, który jak wiemy lubi wykorzystać te same ujęcia w swoich różnych filmach, Matrix i Transformer. Też nie ogląda Transformerów, w Transformerach są ujęcia wzięte. Oglądałem pierwsze. Ale nie oglądałeś tych późniejszych. W dwójce bodajże jest jeden do jednego scena z autostrady z Matrixa 2 przeniesiona, ale jeden do jednego po prostu jest dokładnie te ta same, tak? te same ujęcia, czy coś. W każdym razie yy, serial się zestarzało źle. Wspomnieliśmy o, o tym, o drużynie A. Drużyna jest dużo ciekawsza i dużo fajniejsza do oglądania po latach, bo ma fajniejszych bohaterów i ma dużo fajniejszy humor. A tutaj jest takie... A tutaj humoru tak, no, nie, to, nie ma za wiele. MacGyvera bym pooglądał. MacGyvera oglądają ostatnio i nadal jest fajny. No, znów, to jest ten przykład. Na czy... pewno i o McGyverze, na pewno o nie będziemy mówić. Więc mam wrażenie, że oba te, te, te, te seriale się dużo lepiej zestarzały niż Ełów i Ełów niestety wypada... Ja no to... nie na przykład to... się zrobił oglądając go dzisiaj tę serial, bo to są dwie, dwie, trzy sceny plus latający helikopter i muzyka, No co to na początku. Porównując, hmm. to jak mówić, właśnie do A, to tam nie wspomniałem, że jest więcej bohaterów bardziej, bardziej klarownych, bo tutaj jednak też ci bohaterzy nie są jakoś totalnie wyraziści. A zwłaszcza, jak mają hermę na sobie i widać nie tylko oczy i widać drążek, jak strzelają, przyspieszają. no przyspieszają. Zresztą to... tym samym dokładnie drążkiem, tym samym Rzecz, nie przyczycy. Nie, dwoma różnymi guzikami przyspieszał. się przyspieszał pustem pod, pod wskazującym, a potem pod ciukiem. Jeszcze, jeszcze żeby było śmieszniej, to miałem takie wrażenie, że on przyspiesza nie wtedy nie naciska ten spust, tylko wtedy go popuszcza. Puszcz. Ładuje, ładuje, a później pod puszcza. Później no tak czy inaczej, smutem gdzieś, tak? bo. bo... Dla mnie Airwolf od czasu, kiedy zagrałem, jeszcze właśnie ustalaliśmy. Na Commodore 64 bodajże u kolegi grałem, który się też jaro strasznie. I Airwolfem, wszystkim motywem muzycznym oczywiście, który, jak sprawdziliśmy, na początku grany był e, przez orkiestrę, a potem dopiero został w późniejszych sezonach syntetyzowany, bardziej, też był elektroniczny. E, no i, i w sumie gdzieś to jest tak jak te, to znowu to, co żeśmy wyczytali w Wiki, jakie były losy tej konkretnej maszyny, która grała w filmie, ta maszyna została sprzedana po serialu, po ser, serial, nie, została po serialu sprzedana do Niemiec, gdzie latała jako ambulans y, powietrzny, a następnie spadła, zabijając trzech y, załogantów i taki był koniec Rufa. I Gdzieś to bardzo dobrze moim zdaniem opisuje sytuację z tym serialem, tak? Znaczy on... znaczy, może nawet nie z serialem, z, z, z, z, z, z, naszą, z naszą pamięcią. Tak, no, dokładnie, z naszym odbieraniem tego serialu. Ja doskonale jakby mam w głowie swoje wspomnienia związane z The Wolfem i to było dokładnie to. Muzyka? O, leci helikopter, o, będzie strzelał, o, teraz przyspiesza, o, muzyka! A, i, i, I to było tyle. I po prostu pamiętam tylko te sceny akcji pamiętam. Ja nie to, pamiętam żadnego muzyka... odcinku, który Ja pamiętam Nie pamiętam, to, że, muzyka... ja że, że były dwa wolfy, tak. Ja, ja też pamiętam. Ja, ja nie no. pamiętam. Ale może. pamiętam że po prostu. Ale to ty żeś mi przypomniał. Tak. Ale pamiętam tylko, że były dwa orłów. ale co, kto, A czy pamiętam, że w, w jakimś momencie był jakiś taki, że tak powiem zły helikopter, no, no, Pamiętamy, no, to ten zły przejął. No, to, to, co, to co mówi że pamiętamy sceny, które były zawsze, czyli był, był helikopter, wylatywał z baz jaskini i leciał muzyka i... Tak, i, i, ta, i strzelał. Tak, no. I przyspieszał jeszcze, jak się... Miał fajny odgłos Teichfeltera, jak przylatywał. Ja nawet nie wdasz, jeszcze nie, nie, nie pamiętam jak się nazywała na postać kosztygły. Ja już zapomniałem. Hulk się nazywa ten główny. Springfellow Hulk. A, ale bo... czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy pamiętałeś, że Hulk był listą? Nic nie pamiętam. Czy... też nie ja pamiętam. Pamiętałem, że był Ernest Bornein i że był ten, ten, ten ładny właśnie czyli Jan lub też Jean Michel Vincent, Vincent lub też Vincent, Jean Michel Vincent. Jan Michael Vincent? Z tym ładne, to dyskusyjne. No jest no ładny jak ta serial, tak? No to o to chodziło. Wygląda jak prosiaczek, to prawda, ale, ale wiesz, no to była ta, ta, ta gwiazda mecka, tak, ten, ten MacGyver tego filmu. No sobie, ale sobie jak sobie tak. pomyśl, jak, jak właśnie w tym czasie, wiesz, jakie, jakie, jakich aktorów miały inne seriale. No, dokładnie. no dokładnie. Zrobiałeś Richarda Dina Andersona, który miał niesamowicie dużo charyzmy. A. A ten koleś nie ma charyzmy, z nim jest ten problem, tam nie ma... Te postacie są niecharyzmatyczne w żaden sposób. Jedna scena, którą zapamiętałem, co nic nie mówił i na czole słońca, jak patrzyła na niego, ta hiszpańska dupa. Tak, a tam byłoby rulfowane, naprawdę. Bo rulfowałby tam ładnie, wilk na kobiec. No, no, na się mimiki. Smutne, smutne, że tak powiem, spotkanie z własną ostalgią wspomnieniami i. Tak, tym z... razem tak. tak jeden nie? z tych przykładów, kiedy retro nie, nie robi fajnie. Ale muzyka jest dobra. Po, po, no, po, po, powiedz no, mi to jeszcze za no, trzy razy. Muzyka jest taka to muzyka no, jest taka. No, ale słyszałeś muzykę z Rufa? UFA. Pamiętasz, też dobrze było. No wiesz co, muszę ci powiedzieć, że nigdy jej nie zapomnę. E, ja pamiętam Muzyka we Wuffie była dobra. Też że muzyka we była ona, ona chyba się włączała włączała w momencie, kiedy ten helikopter się włączy. bo no, on miał takie systemy ten yy, nagłośnienia. Przepraszam, tak, ale no, się to Przepraszam. jesteśmy w latach 80. i uważam, że to gdzieś możemy w tym momencie zapiąć. MGS 5, hmm. czyli The Phantom Pain i muzyka puszcza nas kaset na, w trakcie misji, Widzieliście w ogóle jakiekolwiek gameplay z tej gry? Jaki tam jest zestaw muzyki? Opowiedz. Take on, on Me, nie? Man Eater. Fantastycznie. Yy, to, to są dwa kawałki, które od razu mi wpadły w ogóle. W Phil Collins ten. Yy, in the air tonight. Love in the air tonight. No, to już druga Słuchajcie, to no, po prostu miazga. I puszczasz sobie normalnie muzę z, z kasetki. Ona leci w trakcie, kiedy ty lecisz na misję tym helikopterem. Najpiękniejsze jest to, że wyskakujesz z helikopterem. No, dlaczego jej słyszysz jaka muzyka się odda. No, miazga. Bo to jest właśnie tak jak w The Tam powinien być jeszcze motyw The tego na tych kasetach. To już by było po prostu. Długo mu satysfakcjonowanie. W sumie fajnie, że, że, że, że chociaż y, takie miłe, muzyczno-helikopterowe rzeczy się dzieją. Tak. tak. A nie tylko Airwolf. Wolf. i Airwolf, tak. Ale wiecie, że w Wolf była strasznie fajna muzyka? Podobno? To nie słyszałem, nie słyszałem. Musimy, musimy kiedyś pogadać o muzyce. Musimy. Tak? musimy kiedyś obejrzeć jakiś odcinek Airwolfa. Wolfa. Nie, przecież. Po, po, po, po, po, po. <laughs> Może posłuchajmy tej <śmiech> w tym momencie powinieneś puszczać cały czas jako dżingiel. Ale A tak sobie no, nie no, mówiąc, to nie jest wcale takie odległe od rzeczywistości. Uwaga! Bo? No i w tym momencie puszczasz sobie dżingiel. Hmm. Tak. <śmiech> dżingiel miał sobie, dobrze. Nie jest to takie dalekie od rzeczywistości, bo jak jeszcze nie miałem magnetowidu, to różne rzeczy nagrywałem po prostu na magnetowbą na Kasprzaka. I potem sobie pamiętam, że miałem nagraną czołówkę ze Urfą. Wzruszająca historia prawdziwego młodego Polaka i jego fascynacji popkulturno-amerykańską. Krzyczymy, że jesteśmy pokoleniem VHS, tylko to VHS to tak no różnie było. No, ja na przykład nie miałem wideo od bardzo późnego wieku, tylko oglądałem pokątnie u kolegów albo u sąsiadów, którzy mieli i wyjeżdżali czasem na jakieś dłuższe wyjazdy i wtedy ja że zamykają się mi w domu pilnować, ja chciałem <grym> pilnować domu. I na przykład poszedłem wszystko, co, co się dało zrobić. Że wszystkie te okresy były bezpieczne. W lokalnej, w lokalnej tej, wypożyczalni wideo, po prostu urami, jak leci. Obejrzałem takie tony filmów wtedy, że. Ale ukształtowało to mnie takim człowiekiem, jakim jestem dziś, więc. <grym> o, to... Jesteś śmieszny. Tak! Tak, ja wiesz, wiesz co, gdzieś świadomie podjąłem w życiu taką decyzję, że chcę się znać w kulturze, tak? iż to nie moja specjalność. Że są ludzie, którzy znają się na Dostojewskim i, i Tostoju, i nie wiem, i, Sartrze, i i znają wszystkich filozofów wielkich. i Są bardzo wykształceni w tym, w tym, a ja się stwierdziłem, że coś tam oczywiście wiem. tak, no, Czytałem parę książek. Nazwiska że... możesz wymienić. Jakiś nazwiska znam, tak nawet wiem czasem co pisał dany pisarz lub też artysta to zrobił ale generalnie ja się specjalizuję w kulturze i na przykład znajomość Ermulfa, tak? znajomość, nie wiem, płynne poruszanie się w tej, dlatego ten mówi, bo o się mm -hmm. tak strasznie spodobał. To jest koleś, który dokładnie uderza do tego, co ja lubię, czyli opowiada jakby, skąd się biorą pewne tropy kulturowe, które teraz występują. Z przeszłości takie wyciągać. Gdzieś, gdzie one leżały już zakopane bardzo głęboko, więc o. Ale nie zapominajcie, akurat my nagrywamy ważny dzień. Dzisiaj jest rocznica śmierci milionów pilotów, oficerów, Turmowców tak? Imperium, którzy zginęli na Gwieździe Śmierci. Pamiętam. 20, 25 1977 Never Forget. O have been a la Znacie a propos to no, Eddie Izzard, The Star Canteen? Dobrze, to jeszcze jedna rzecz i pokażę. Dobrze. To co? To przejdziemy sobie do oglądania rzeczy na YouTubie. Chyba. Tak, Zm zmieściliśmy się na kasecie. Zmieściliśmy się na kasecie, więc może żeby jeszcze jakieś ładne zakończenie na kasecie. Czy tak po prostu zostawimy tak, cześć, się czy tak profesjonalnie. Myśmy profesjonalnie, ja powiedziałem no, no to na razie. Co, co powiedziałeś? No, ja mówiłem ostatnio no razie. No. no to na razie. To, to, było, to był nasz taki timeline, no. no to na razie. No to na razie. A tylko mówię, żeby przewinąć kasetę. To na razie. To na kasetę. Ale na to. Star Control 2.